20 odsłonie Misterium Grozy. Wita Was Krzysztof Korsarz-Biliński i zapraszam na chyba najdłuższą, gigantyczną wręcz audycję Misterium związaną z tym, że dziś będziemy mieli dużo różnych tematów do poruszenia, a przede wszystkim, co właśnie jest najważniejsze, dwójkę gości specjalnych. Dzisiejszego wieczoru rozmawiał będę z doktor Ksenią Olkusz, która jest jedną z najciekawszych i prężnie działających badaczek literatury grozy i fantastyki w polskim świecie akademickim, a jednocześnie też po prostu w świecie fandomu. Rozmowa z nią będzie tyczyła przede wszystkim wielu aspektów naukowych związanych z badaniem nad literaturą grozy, ale też wielu, myślę, interesujących tematów związanych z, czy to ze spotkaniami, czy konferencjami na ten temat, których zdaje się być coraz więcej, no i które coraz większe grono osób zaczynają interesować. Drugim dziś gościem będzie dr Zbigniew Łagosz. Doskonale powinniście znać go z poprzedniej audycji, w której omawiałem jego książkę Punar Bhava", dotyczącą osoby Czesława Czyńskiego, a także całej jakby zachodniej ezoteryki i okultyzmu. Dziś mamy okazję porozmawiać z nim na te tematy. No a przy okazji możecie posłuchać wielu interesujących... Nazwałbym to nawet gawęd na temat okultyzmu i ezoteryki w Polsce i na Zachodzie tego, co dzieje się obecnie, a także tego też, co miało miejsce w historii tego nurtu. Z kolei w przypadku omówień mamy dziś dla was opinię na temat książki Roberta Cichowlasa i Łukasza Radeckiego Zombi.pl, którą już teraz mogę serdecznie wam polecić. No a sama, samo jej omówienie myślę, że zachęci was do tego tym bardziej. No i mamy dla was jeszcze jedną wyjątkową postać dzisiaj, miejmy nadzieję, Osobę, która będzie gościć w Misterium Grozy na zasadzie współredakcji, można też powiedzieć w ten sposób, Piotra Borowca. Piotr Borowiec dziś pierwszy raz przed Wami opowiadał będzie o literaturze world fiction, o tej literaturze niesamowitej z klasyką związanej. No i mam nadzieję, że tym samym będzie to dla Was bardzo ciekawa i no, można stwierdzić, rozszerzająca również y, samą tematykę, znaczy zakres tematyki Misterium Grosy. Serdecznie więc y, zapraszam dzisiaj praktycznie bez utworów muzycznych, bo tyle tematów jest do omówienia, że czasu na muzykę już chyba nie starczy. Nie ukrywam, że od chwili, kiedy pierwszy raz dotarła do mnie informacja odnośnie wydania książki zombie.pl autorstwa Roberta Cichowlasa i Łukasza Radeckiego, strasznie byłem ciekaw, jak autorzy przecież tak modnego ostatnimi laty tematu poradzili sobie z nim w naszych polskich realiach. Owszem, pojawiały się już książki związane z apokalipsą zombie w Polsce, Żadna jednak nie miała jakby tak dużej akcji marketingowej. Tym bardziej byłem jeszcze zaciekawiony, co skłoniło wydawnictwo Zyski Spółka do takiego kroku. Zombie, jak wspomniałem, są już tematem dosyć mocno wyeksploatowanym. Książki, które pojawiają się od czasu do czasu na ten temat, tudzież nawet seria książkowa wydawana przez SQN The Walking Dead, to książki często, nie ma co ukrywać, dosyć wtórne i już nużące pod pewnymi względami. Owszem, dla sympatyków tematyki zombie takie książki stanowią cały czas pewnego rodzaju wartość, ale nie można ukrywać, że jakby temat ten, co już mówiłem, mocno wyeksploatowany, zaczyna jakby przycichać i trochę mniej fascynować niż jeszcze parę lat temu. Podchodząc z moją ciekawością do książki zombie.pl, spodziewałem się, że będzie tam właśnie sporo tej wtórności. Od razu muszę tutaj powiedzieć, że owszem, wtórność w książce zombie.pl pojawia się, ale Robert Cichowlas i Łukasz Radecki napisali tę książkę z niesamowitym i takim charakterystycznym dla siebie urokiem, przez co cała tematyka opowieści cała jej fabuła, jest niezmiernie wciągająca. A to przecież jest walor niebyle jaki dla każdej lektury. Kiedy dana opowieść i styl narracji potrafi wciągnąć czytelnika i sprawia, że książka, można powiedzieć, czyta się sama, to już bardzo duży sukces, a tak właśnie z zombie.pl jest. Czyli na wstępie można powiedzieć, że będzie pozytywnie. A dlaczego? a też i te y, słabsze strony książki, zaraz postaram się wam wszystkim omówić. Zombie.pl to kolejna z cyklu powieści drogi w tematyce zombie, czyli powieść drogi związana z ucieczką przed apokalipsą, jaka nadarza się nagle, nie wiadomo z jakiego powodu. Jak wszyscy doskonale znacie z opisów książki, cała akcja zaczyna się w Gdańsku, gdzie jeden z biznesmenów no, podczas zakrapianej imprezy przesypia ową apokalipsę zombie, budzi się rano w hotelu, odnajduje martwego przyjaciela, a zaraz za nim, no, już można powiedzieć, martwe miasto. Pierwszym z takich ważnych dla książki elementów jest ym, dla mnie to, w jaki sposób bohaterowie Odnajdują się w tej no, nie, niecodziennej sytuacji. Akurat hmm, zwracam na to dosyć szczególną uwagę, ponieważ hmm, no, spowodować apokalipsę zombie jest bardzo łatwo. Widzieliśmy to już w wielu filmach, czytaliśmy też w wielu książkach. Jednakże wiarygodnie opisać tę apokalipsę jest bardzo ciężko. Tak naprawdę, hmm, w w tych współczesnych czasach nie można już w książkach mówić o tym, że ludzie nie wiedzą, co się dzieje i że zombie są dla nich nagle jakimś szokiem. Będąc właściwie rozeznanym w tym, jak funkcjonuje już motyw zombie w naszym społeczeństwie, no nie można ukrywać, że ludzie nie zorientują się, z czym mają do czynienia. Tutaj duży plus dla Cichowlasa i Radeckiego, ponieważ u nich bardzo szybko ludzie orientują się w sytuacji, wiedzą, że świat opanowała apokalipsa zombie, odnoszą się często do filmów, które już widzieli i starają się jakoś w tym odnaleźć. Jednakże sposób na odnalezienie się w tym świecie postapokalipsy zombie jest tutaj jednak taki dosyć mało wiarygodny. Trzeba z, też dwojako spojrzeć jakby na tę książkę. Zombie.pl to nie jest do końca śmiertelnie poważna lektura, która jakby ma realistycznie opisać całą zagładę ludzkości. Znacie przecież Roberta Cichowlasa i Łukasza Radeckiego z innych książek, a jeśli nie znacie, to chciałem wam powiedzieć, że właśnie ta, ten duet autorów swoje książki po części traktuje z przymrużeniem oka, ale jest to takie przymrużenie oka w kierunku czytelnika, który doskonale zna motywy, którymi się posługują, doskonale zna konwencję, w jakiej utrzymana jest e, dana opowieść. No i tutaj mamy właśnie tak samo. Cała apokalipsa żywych trupów. Em, przypomina dziesiątki innych, jakie już mieliśmy okazję poznać. Mamy opustoszałe miasto, nikt nie wie, co się dzieje, policja nie działa, telefony nie działają. Dla mnie akurat trochę w tym wszystkim dzieje się to jakby za szybko. Upadek świata, mimo że tutaj mamy do czynienia z naszą Polską, ten upadek mimo wszystko dzieje się za szybko i zbyt szybko zaczyna się tracić jakakolwiek łączność z całym światem. Tak i Takie ja odniosłem wrażenie. Jednakże cała ta apokalipsa, jak mówię, jest opowiedziana bardzo perfekcyjnie w właśnie konwencji, którą przybrali Cichowlas i Radecki. Czytelnik, który doszukuje się być może pełnego realizmu od tej książki, zachodził będzie w głowę, dlaczego wszystko, dlaczego ludzie dali się tak jakby szybko zaskoczyć. Skąd ten totalny upadek, po którym właściwie pozostały tylko jednostki gdzieś grupujące się w mieście w Gdańsku, no i zupełne odcięcie od reszty świata, powoduje, że ma się wrażenie jakby. Nigdzie już nikt nie przeżył, ale jak już też mówiłem, dzieje się to w ciągu kilku godzin i tym bardziej zadziwia czytelnika, który chciałby pewnego rodzaju realizmu od tej opowieści. Ale jak mówiłem, zombie.pl to książka, która puszcza oko w stronę czytelnika. Mamy więc tutaj masę naleciałości, takich jak właśnie... Nawiązanie powiedzmy do świtu żywych trupów jako filmu, do powiedzmy nawet tej pierwszej sytuacji, kiedy Karol Szymkowiak, główny bohater książki, budzi się po zakrapianej nocy, i niczym Rick w serialu Walking Dead stara się odnaleźć w tym, co się właściwie dzieje, ponieważ, no, jak to już wiele osób przede mną śmiało się, przespał apokalipsę. Zombie. Tak samo wiele nawiązań jest do różnego rodzaju innych elementów i motywów związanych nie tylko z klimatem zombie, ale też z ogólnie można powiedzieć kinem fantastyki. Takim naleciałością jest, co zresztą sami nie ukrywają autorzy książki, chociażby zbudowanie pojazdu, jakim poruszają się po polskich drogach, jest to wzmocniony przyspawanymi prętami i blachami stary i dobrze znany Autosan, czyli autobus o starym prl klimacie. Zbudowanie takiego pojazdu i cały jego element jakby w fabule odnosi nas bardzo szybko do Mad Maxa, a tudzież do jednego z ostatnich filmów o tematyce zombie, czyli *Wormwood*, w którym takimi pojazdami też poruszają się bohaterowie, co z kolei także jest nawiązaniem do Mad Maxa. Co bardzo charakterystyczne dla świata po zagładzie, po apokalipsie zombie jest też to, w jaki sposób zachowują się w nim ocalali Ludzie. Cichowlas i Radecki oczywiście serwują nam kilka szablonowych rozwiązań. Jednym z nich jest gangsterska grupa mafijna z Gdańska, która, u, której udało się ocaleć i przejęła jeden z budynków, w którym oczywiście została, udało im się zabarykadować. No i tam dzieje się też jakby pierwsza główna część książki przed wyjazdem z Gdańska, o czym już za chwilę. Drugie z takie stereotypowe grupy, jakie spotkamy, to z pewnością e, żołnierze, czy też pozostałości Armii Polskiej, która no, pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o swoje moralne postępowanie. Jednak w książce Właśnie to jest bardzo istotne. W książce poza tymi niektórymi szablonowymi rozwiązaniami mamy masę rozwiązań takich, które wprowadzają jakby świeżość do fabuły. Jednym z największych atutów powieści zombie.pl jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, sekta, tudzież zgrupowanie. Często w filmach o tej tematyce takie grupy łączące się gdzieś, tworzące nowe enklawy w świecie opanowanym przez zombie, tak jak w filmach amerykańskich bywają grupami rządzonymi przez psychopatów, bywają pewnymi grupami nawet religijnymi, gdzieś coś w tych grupach zawsze jest takiego, tworzącego mały, taki utopijny światek który ma zapoczątkować jakby rozwój nowego społeczeństwa ludzkiego. Motyw oczywiście znany. Jednakże w przypadku książki zombie.pl ten motyw bardzo trafnie i idealnie wręcz został przeniesiony na nasz rodzimy grunt i mamy do czynienia z grupą neopogan, można powiedzieć, Słowian, którzy właśnie poprzez nawiązania do pradawnej kultury przedchrześcijańskiej chcą stworzyć nowy, nową arkonę, jak to nazwali sami autorzy. Dla mnie jest to jeden z bardzo świeżych, niesamowitych elementów, które powodują, że w książce zombie.pl nie nudzimy się ani na chwilę, a też spotykamy z czymś nowym. Można powiedzieć pół żartem, pół serio, aczkolwiek w całej fabule zombie.pl grupa jarogniewa to mocny punkt całej opowieści. Część właśnie tej jakby powieści drogi dzieje się w Malborku, a właśnie w Malborku spotykają nasi bohaterowie, bo tam mamy do czynienia z dwójką głównych bohaterów, właśnie z Karolem oraz z Sylwią. Oni tam natykają się właśnie na tych Słowian, no i też na pewnego rodzaju niesnaski, które już od razu po apokalipsie zombie podzieliły miejscowych ocalałych w, we wspomnianym Malborku. Nie wiem dlaczego też, ale przedstawienie tej grupy Słowian w jakimś sensie kojarzy mi się z przedstawieniem tych enklaw religijnych w Stanach Zjednoczonych. I tutaj... Być może dlatego, że zombie przecież nie jest e, jakby konwencją wywodzącą się z naszej rodzimej literatury, e, szukając nawiązań pewnych na takie skojarzenie rzuciło mi się na myśl. Bardzo istotne jest też to, w jaki sposób autorzy podchodzą do samych postaci zombie. E, mówiąc tutaj o charakterystycznych dla nich cechach, z początkiem powieści spotykamy zombie snujące się gdzieś po mieście. Jest ich oczywiście bardzo dużo, jednakże Karol Szymkowiak wystarczy, że jest choć trochę wysportowanym człowiekiem i udaje mu się w jakiś sposób przedrzeć przez te snujące się żywe trupy. No i te żywe trupy jakby przez swoją powolność nie stanowią jakby w rozproszeniu większego zagrożenia. Dopiero oczywiście, tak jak to w większości, opowieściach, w większości opowieści o zombie, wtedy, kiedy człowiek już jest osaczony, no to zaczynają się większe kłopoty, ale póki jeszcze jest na jakimś otwartym terenie, udaje mu się oczywiście z tymi zombiakami w jakiś sposób powalczyć, czy też wyjść cało uciec spod ich szponów. Tak jest na początku powieści. Później zombie w powieści Cichowlasa i Radeckiego w jakiś sposób ewoluują. Już y, też w Gdańsku pierwsi ocaleni rozróżniają dwa typy tych y, stworów, właśnie takich człapaczy i rozszarpywaczy, o ile dobrze właśnie pamiętam. Czyli y, jest tak, że są te zombie wolniejsze i te bardziej szybkie, agresywne. I jak mówiłem, zombie też w czasie y, powieści ewoluują. Już pod koniec zaczyna się pewnego rodzaju rozwój jakby takiej stadnej inteligencji zombie, co myślę jest pewnego rodzaju tropem i punktem wyjścia dla kolejnych części. Trzeba zauważyć, że zombie.pl to nie jest powieść zamknięta, ale pierwszy tom serii. Mówiąc tutaj, troszeczkę abstrahując od tematu, o serii to... Mam nadzieję, że sam pomysł nie jest dosyć karkołomny i ta moda na powieści zombie nie poskutkuje tym, że w pewnym momencie jakby sens tworzenia dalszych części ulegnie jakby zatraceniu. Tutaj muszę powiedzieć, że Robert Cichowlas i Radecki nadrabiają bardzo dużo swoją narracją. Ale o tym jeszcze za chwilę, bo chcąc dokończyć temat samych postaci zombie, muszę tutaj powiedzieć o tym, co już wspomniałem, że zombie w pewnym momencie zyskują jakby tą swoją stadną zbiorową inteligencję i zaczynają no, działać nie tak jak do tej pory, aczkolwiek musimy mieć na uwadze to, że powieść rozgrywa się bodajże w ciągu tygodnia czasu. W tym krótkim przecież bądź co bądź czasie no, już zombie zaczynają być niejednolitym tworem, nie tylko tłem dla powieści, ale zaczyna się z nimi coś też dziać innego. Nie zdradzałbym będę tutaj <grych> zakończenia książki, ale powiem wam, że wprowadzenie jakby ostatniego elementu, którym no, w pewien sposób naprowadza mnie jakby na Skojarzenia z, z pewną inną znaną serią y, opowieści o zombie. Nie będę tutaj zdradzał tytułu, bo mógłbym powiedzieć za wiele. To muszę powiedzieć, że w, właśnie wspomniane zakończenie zombie.pl to jeden z momentów, kiedy naprawdę zostałem mocno zaskoczony. Y, wiecie dokładnie, że książka nie jest książką, która nie jest to jakby medium, które potrafi nas w pewnym momencie wprowadzić w osłupienie. Zdarzyło mi się to pierwszy raz od bardzo, bardzo długiego czasu, że kiedy czytam książkę i przechodzę do następnego kapitu, nagle jestem zaskoczony. Było to mistrzowskie posunięcie i muszę tutaj autorom powiedzieć, że odwalili kawał dobrej roboty. Zakończenie pierwszego tomu właśnie zombie.pl zaskakuje w sposób niemalże filmowy. Zresztą tutaj bardzo wiele w tej książce jest elementów właśnie takich filmowych, hollywoodzkich, tak trzeba to powiedzieć. Ale wracając tutaj do tego, co już mówiłem wcześniej, do sposobu narracji. Właśnie ta narracja bardzo hollywoodzka sprawia, że czyta się książkę wyśmienicie. Na samym początku mówiłem, że Praktycznie książka czyta się sama. Tak właśnie jest. Jest to książka zawierająca ponad 400 stron, które naprawdę da się przeczytać błyskawicznie. Język, którym posługują się autorzy, jest bardzo gładki. Nie jest może prosty, ponieważ bardzo mi się podobały w wielu miejscach takie, na przykład opisy architektury zamków, w Malborku, czy też tym podobnych elementów związanych z bronią, czy też właśnie z, z topografią różnych miejsc, tam autorzy posługują się naprawdę wyszukanym językiem. Jest to bardzo takie profesjonalne, aczkolwiek nie pretensjonalne, co najważniejsze podejście do tematu. I dzięki czemu książka właśnie w ogromny sposób zyskuje. Muszę tutaj. Nomen omen zyskuje, ponieważ wydawcą jest, jak wspomniałem, zysk i spółka. Książka dzięki temu staje trochę wyżej niż książki tylko związane z horrorem klasy B. No a przecież do takiego horroru. No, nurt zombie zalicza się, no i też zombie.pl w pewnym sensie jest powieścią wywodzącą się jakby z tych, z tego, z tego poziomu narracji, no ale jak mówiłem, autorzy jednak przeskoczyli pewien, pewien pułap i nie ma tutaj mowy o pewnej, pewnego rodzaju palpowości. Jest właśnie mowa o puszczeniu oka w kierunku czytelnika i dobrze znanej konwencji, którą autorzy świetnie się bawią i zarazem dostarczają wielką rozrywkę też czytelnikowi. Jedną z rzeczy, na którą chciałem zwrócić uwagę, a co zaskoczyło mnie po przeczytaniu całej książki i przeczytaniu kilku słów od autorów na jej zakończeniu, jest to, że Pierwszym jakby takim mocnym uderzeniem logicznym dla mnie było to, że po jaką cholerę Karol Szymkowiak ucieka z Gdańska przez Malbork. Co prawda jest to miasto niedaleko leżące od Gdańska, ale zupełnie nie po drodze do Poznania. Trafiają właśnie bohaterowie książki do Malborka, wydaje mi się, że bardziej też, to jest kolejne pewnie puszczenie oka do czytelnika, bardziej też z powodów Łukasza Radeckiego, który z Malborka pochodzi. Skierowanie jakby torów historii na swoje rodzinne miasto dało dużą frajdę autorowi do puszczenia właśnie wodzów wyobraźni, do opisania miejsca, które świetnie zna no i przedstawienia też e, kilku ciekawych miejsc, czy to w samym Malborku, czy jeszcze na trasie dojazdowej do niego. Sama logika bowiem wyboru trasy do, e, w kierunku Poznania przez Malbork też pozostawia trochę do życzenia. Jest e, oczywiście tam element e, katastrofy samolotu, która nie pozwala jakby przejechać przez autostradę, no i, Bohaterowie muszą się wracać, muszą gdzieś kluczyć innymi drogami, ale z tego, kiedy co mnie zainteresowało bardzo, zacząłem oglądać mapę, no i widziałem, że w Swarożynie, w którym bohaterowie kierują się później, z którego kierują się później na Malborg, można przecież zjechać jeszcze w dwie inne trasy, bliższe, które dałyby być może w tej historii yy, możliwość, pojawiłaby się możliwość dotarcia właśnie nimi do owego poznania. No ale jak już też sami właśnie tutaj, co jest istotne, sami autorzy powiedzieli, że po prostu oni naginając pewnego rodzaju rzeczywistość książki robią tak, że po prostu wszystkie drogi musiały prowadzić do Malborka. Tym samym nie mam tutaj jakby uwag krytycznych do wyboru tej trasy, tylko właśnie wspominając o całych tych zawiłościach, można też zrobić sobie samemu taki jakby rekonesans i powieść jakby trochę przenieść do rzeczywistości, czyli szukając drogi bohaterów na mapie można też fajnie w pewien sposób pobawić się hipotetycznie poza książką zombie.pl. Podobnie jest też z Mostem Lisewskim, który... W, na kartach powieści jest przejezdny, a z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, od 2015 roku most ten został zamknięty dla ruchu samochodowego. No To takie jakby ciekawostki na marginesie związane z książką, ale nie ukrywam, że autorzy prowadząc nas przez most Lisewski Licew Mieli bardziej na uwadze to, że jest to budowla naprawdę bardzo, bardzo piękna, robiąca wrażenie. No i tym samym, jakby stają się pewnego rodzaju zombiastycznym przewodnikiem po Polsce. Po przeczytaniu zombi.pl można powiedzieć, że czuję się usatysfakcjonowany. Jest to książka, którą już dziś wspominam bardzo dobrze. Pomimo, że nawet ostatnimi czasy trafiały mi się książki na temat zombie. Żadna, może poza pierwszą częścią trylogii Apokalipsa Z, nie, żadna jakby nie zrobiła na mnie tak pozytywnego wrażenia. Wspominałem wam już właśnie dzisiaj o pewnego rodzaju konwencji, o pewnego rodzaju wtórnych elementach, które pojawiają się w tej książce. Jednak patrząc na nią całościowo, muszę powiedzieć, że jest to powieść naprawdę świetna, na, jak na temat zombie, dosyć świeża w pewnym sensie, no i dostarcza wiele tych elementów, które zdaje się będą rozwijane w kolejnych częściach. Ja już mam kilka swoich jakby takich tropów, które zobaczę, czy dobrze się rozwiną. Tutaj akurat, akurat element zombie, który nie został postawiony do końca na drugim planie i nie jest tylko tłem dla rozgrywek między ocalałymi ludźmi. Ten motyw też jest tutaj traktowany jakby taki, który będzie się rozwijał. Myślę, że, bo oczywiście nie ma tutaj ani słowa na temat tego, skąd apokalipsa zombie się wzięła, jak to wszystko się wydarzyło, co nastąpiło, że cały świat, prawdopodobnie cały świat, a z pewnością cała Polska, zostały opanowane przez hordy żywych trupów wyjaśnienie tego zdaje mi się będzie być może nie do końca takie jednoznaczne, ale autorzy coś czuję, że będą sugerować tutaj pewnego rodzaju rozwiązania i to nie będą do końca rozwiązania chyba takie typowe i błahe. Nie wiem na ile sam no zresztą Chyba nie będę do końca zdradzał swoich, może przeczuć odnośnie dalszych wyjaśnień dotyczących się istnienia żywych trupów, choć mam tutaj jedno właśnie takie skojarzenie z dosyć jakby naukowym w pewnego rodzaju wyjaśnieniem fenomenu zombie, naukowo-mistycznym, jakie miały miejsce w dwóch częściach opowieści o zombie, noc zombie i miasto żywych trupów Briana. Kinę. Zdaje się zatem, że będę kolejną osobą, która poleci wam tę książkę, jeżeli jesteście sympatykami tego typu literatury grozy. Jeżeli więc lubicie wartką akcję, dużo przygód, dużo ciekawych rozwiązań, sprawny język autorów, no i oczywiście klimat zombie apokalipsy, myślę, że nie powinniście się zastanawiać zbyt długo i też zamiast sięgać po niektóre niesprawdzone książki, warto udać się wraz z autorami w nasz rodzimy polski świat żywych trupów. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Misterium Grozy. Z tej strony mikrofonu mówi do was Piotr Borowiec. Jest to moje pierwsze wystąpienie w Misterium, także z góry przepraszam, jeżeli trema nie pozwoli mi płynnie czy składnie do Was mówić. Kilka tygodni temu Krzysiek Bieliński zaproponował mi udział w tej audycji, nie narzucając z góry tematu, na który miałbym mówić. Postanowiłem więc omówić tutaj e, tekst, dosyć według mnie istotny dla wszystkich miłośników klasycznej literatury grozy. Chodzi mi tutaj konkretnie o e, przedstawienie zapowiedzi wydawniczych wydawnictwa CNT, jakie Paweł Mateja opublikował na portalu Carpenoctem. Nie ma tu chyba sensu, żebym przytaczał w całości poszczególnych zapowiedzi. Ten tekst spokojnie możecie sobie przeczytać na stronie Carpenoctem. Linki do tego omówienia zostały opublikowane, czy to na profilu społecznościowym, Karpę Noctem, czy na profilu klasycznej literatura Grozy, czy też w kilku innych miejscach w sieci. Szczególnie intrygujące wydaje mi się to, że oprócz samej zapowiedzi, omówienie to zawierało też kilka pytań do fanów yy, odnośnie tego, co w serii Biblioteka Grozy miałoby się w przyszłości ukazać. Na pewno najbliższą premierą będzie zbiór Koszmary, Howarda Philip Lovecrafta, napisany wspólnie z Hazel Hild. Oprócz tego, SNT planuje też kilka arcyciekawych publikacji, takich na przykład, jak kolejny zbiór opowiadań Josepha Sheridana Le Ja się z tego bardzo cieszę, ja jestem wielkim wielbicielem prozy irlandzkiego pisarza. Zbiór ten będzie zawierał sześć bodajże, bądź siedem tekstów dotychczas nieznanych polskiemu czytelnikowi. Oznacza to, że zostanie opublikowane jedno z najlepszych wiktoriańskich opowiadań grozy, Shout and the Painter. Opowiadanie, które należało do ulubionych tekstów, y, chociażby Emergencea, y, Uznawane jest przez współczesnych znawców prozy Irlandczyka za jedno, jeden z najlepszych jego tekstów. Przy okazji, y, w omówieniu pióra Pawła Matei zostało zadane pytanie dla fanów, czy chcielibyśmy poznać też przetłumaczone na język polski powieści Lefani. Joseph Sheridan Lefani oprócz tego, że był znakomitym pisarzem krótkich opowiadnych grozy, wydał też przez swoje długie i pracowite życie wiele powieści nie będących gotyckimi horrorami. Są to utwory, które moglibyśmy określić jako gotyckie kryminały w stylu Ulki Collinsa, gotyckie thrillery, przecież taki charakter ma znany polskiemu czytelnikowi Stry Stry Silas. Czasem były to też powieści historyczne. I wydaje mi się, że Le jednak lepiej sprawdzał się jako autor krótkich opowiadań grozy, niż jako autor ciekawych, dobrych ale jednak ustępujących jakością e, opowiadań bez, właśnie, czy, przepraszam, powieści, bez tego wątku nadprzyrodzonego. Ja na pewno taką powieść e, przetłumaczoną e, na język polski kupiłbym, jednakże wolałbym, żeby te akurat pozycje zostały ogłoszone w czasie, jako że Biblioteka Grozy e, powinna, moim zdaniem, oczywiście skupić się na publikowaniu. Autorów dotychczas jeszcze ludzkiemu czytelnikowi zupełnie nie znamy. I tutaj było jakby kolejne pytanie, które wydawnictwo dzięki pracy Pawła Matei zadało fanom. To pytanie brzmiało: kogo jeszcze byśmy w serii chcieli widzieć? Wiemy, że planowany jest Oliver Onions, wiemy, że planowany jest Crawford. wiemy, że planowany jest kolejny Ambrose Bierce. Jednak, co mnie trochę martwi, jestem trochę rozczarowany, w tych zapowiedziach wydawniczych nie widziałem nazwiska Vernon Lee. Jest to pseudonim e, późno-wiktoriańskiej pisarki, badaczki, historyka sztuki, Violet Paget, która obecnie pamiętana jest Pamiętana, powiedzmy, że jest pamiętana, jako autorka znakomitych, krótkich opowiadań o duchach. Polskiemu czytelnikowi znana jest raptem z jednego tekstu, Amur dure opublikowanego w roku 1960 w opowieściach z reszczykiem Noc druga. Jest to tekst znakomity, operujący wspaniałym, nieziemskim klimatem, przepięknie napisany, przy okazji jest to ciekawe studium miłości do wyidealizowanej kobiety, która to miłość przychodzi w obsesję. I taki charakter mają pozostałe opowiadania Vernon opublikowane w zbiorze Nawiedzenia. Zbiór ten znam z oryginału, przeczytałem go na Project Gutenberg, i przekonany jestem, że Polakom by ten zbiór się podobał. Mam nadzieję, że Uda nam się kiedyś w całości w języku polskim to przeczytać. W zapowiedziach wspomniany został kolejny pisarz, lepiej już znany Polakom. Chodzi tutaj o E.F. Bensona, którego zbiór Widzialny i Niewidzialny ukazał się w grudniu 2015 roku. Sądzę, że zbiór ten został dosyć nieźle przyjęty przez czytelników w Polsce. Z opinii czy z recenzji, które widziałem, Wynika, że zdobył on przychylność. Ja sam bawiłem się świetnie czytając to opowiadanie, ponieważ pomimo że widzę, że niektóre z tych tekstów były słabsze czy średnie. Tutaj pytanie brzmiało: czy chcielibyśmy, aby w następnym zbiorze Bensona pojawiały się teksty genialne, jednak już znane polskiemu czytelnikowi? Przykładem takiego opowiadania jest chociażby legendarny pokój na wiersz, Dlaczego użyłem wobec tego tekstu sformułowanie legendarny? Po pierwsze dlatego, że jest to opowiadanie no świetne. Każdy, kto przeczytał ten utwór ze znanych mi osób, wyrażał się o tym tekście w o Oniryczny klimat, wspaniałe wykorzystanie wątku wampirycznego, znakomicie i przepięknie napisane. Po drugie, Pokój na wieży został zaadoptowany przez, na słuchowisko radiowe w kultowym, mogę tak powiedzieć, teatrzyku zielone oko. Cyklu audycji słuchowisk, które kiedyś program Trzeciego Radia emitował. To słuchowisko jest do odgrzebania i do odsłuchania na YouTube chociażby w fatalnej jakości, ale daje zła jakość być może dodaje całemu słuchowisku klimat. Po trzecie wreszcie, Pokój na Wieży jest legendarny, gdyż dał tytuł e, całej antologii opowiadań wampirycznych, Pokój na Wieży, opublikowanych 25 6 lat temu przez Ossolineum, moim skromnym zdaniem najlepszej antologii opowiadań grozy, jaka kiedykolwiek ukazała się w języku polskim. I być może, e, zawsze to paradoksalnie, ja osobiście nie chciałbym, żeby ten tekst pojawiał się w kolejnej antologii, Dlatego, że no, mnie on dubluje się w dwóch książkach, które już mam. No, pierwszą jest pełniany już pokój na wieży, drugą yy, opowieści o duchach prawdziwe. Ja zdaję sobie sprawę, że z dostępnością tych starych antologii, powiedzmy z Dreszczykiem, jest różnie. No, jedne są łatwiej dostępne i tańsze, no, kosztują parę złotych po Allegro, inne są prawie nie, nie do kupienia. Akurat z yy, pokojem na wieży jest tak, że on jest chyba dość... Yy, nie trudno go zdobyć. Podobnie jest no, z innymi opowiadaniami Bensona, także ja nie widzę jakby sensu powielania ich po raz kolejny i wznawiania, skoro można w to miejsce zaproponować polskiemu czytelnikowi inne, nieznane premierowe teksty. Kolejną kwestią, która została poruszona, jakby poddana pod dyskusję, była kwestia e, opublikowania w dalszej przyszłości powieści Melmot Wędrowiec Irlandczyka Charlesa Marutina. Jest to powieść późno publikowana w roku 1820. Jest ona stawiana na równi z Frankensteinem na Shelley bądź z mnichem Mateusza Louisa. Z wszystkich powieści gotyckich bardzo wielu Znawców tej konwencji uważa, że spośród wszystkich powieści gotyckich, akurat ta prezentuje najwybitniejszy poziom literacki. Melmount Wędrowiec jest jedną z najważniejszych pozycji w literaturze fantastycznej XIX wieku. Do powieści tej chociażby nawiązywał Balzac jako memota wędrowca, określał sam siebie Oscar Wilde w okresie pozwolnieniu z więzienia. Powieścią tą zachwycał się Howard Phillips Lovecraft. Bez przesady, chyba można by powiedzieć, że miała ona niebagatelny wpływ nie tylko na rozwój całej literatury fantastycznej, ale literatury ogólnie, jako takiej. Jest to powieść, tutaj nie będę streszczał, o czym jest ta książka. Wykorzystuje ona dwa bardzo nośne, można by powiedzieć, literackie motywy. Pierwszym jest pakt z diabłem, Mówi ona o człowieku, który za 150 lat dodatkowego życia sprzedał swoją duszę siłom nieczystym. Drugim literackim motywem jest mit Żyda wiecznego tułacza. No jakby chociażby z tych dwóch informacji wynika, że przekonany jestem, że Polski na pewno w, znalazłoby się w Polsce sporo czytelników taką pozycją zainteresowanych tak naprawdę tak, biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie rozważania czy propozycje wydaje mi się, że to powinien być priorytet dlaczego? z tego względu, że powieść gotycka jest moim zdaniem jednym z najważniejszych nurtów dla całej literatury czy kultury popularnej jako takiej. Jako taki. Pamiętajmy, że z powieści gotyckiej wywodzi się nie tylko horror w takim tradycyjnym, współczesnym rozumieniu. Z powieści gotyckiej wywodzi się także kryminał. Z powieści gotyckiej wielu badaczy, chociażby Brian Audis, uważa, że w powieści gotyckiej ma swoje korzenie także fantastyka naukowa. I dla każdego, kto. Chce być świadomym, takim rozeznanym w korzeniach wszelkich gatunków kultury popularnej, odbiorcy, poznanie tego kanonu powieści gotyckich jest wydaje mi się, dosyć istotne. Znamy Tamczystę Fotranto, znamy mnicha. W Polsce ukazały się przynajmniej dwie powieści Anny Radkiew. Frankenstein był kilkakrotnie tłumaczony. Znamy także chociażby Diable, Diable Eliksiry Hoffmana i do tego kanonu powieści gotyckiej tak naprawdę brakuje z najważniejszych pozycji Melmota Wędrowca. Rzecz jasna, te kilkanaście pozycji, które wymieniłem, nie wyczerpuje całości zagadnienia, jakim jest literatura gotycka. Ten nut no, przecież od 1734 roku, od ukazania się zamczyska Tranto, był bardzo popularny. Ukazało się tych powieści setki, jeżeli nie tysiące, do powiedzmy lat 30. XIX wieku, kiedy powieść Gotycka w swojej klasycznej formie zaczęła wygasać. Nie ma chyba potrzeby, żeby tego wszystkiego tłumaczyć. Miażdżąca większość tych pozycji jest dzisiaj całkiem słusznie, powiedzmy sobie szczerze. Zapomniana jest, czytywana i omawiana przez badaczy literatury, albo naprawdę zatwardziałych fanów. To wszystko, te wszystkie naśladownictwa Walpole czy Radcliffe można sobie spokojnie odpuścić. Ale Melmor Wędrowiec powinien zostać przetłumaczony. I chciałem tutaj nawiązać do jeszcze jednej kwestii. W roku 2015, że jesienią, ukazał się, na Karpę wywiad z właścicielem wydawnictwa C&T, z panem Pawłem Marszałkiem. W tej rozmowie pan marszałek wyraził taką opinię, że obawia się, czy jedna z propozycji, które prawdopodobnie w tym roku jeszcze się ukażą, czyli koszmary Olivera Onionsa, zdobędzie uznanie u polskiego czytelnika. Pan marszałek nazwał prozę Onionsa poezją grozy, która wyraził taką wątpliwość, czy ona zostanie zrozumiana i właściwie przez nas odebrana. Jest tak, że Oniąc jest bardzo słabo znany w Polsce, Ukazała się raptem, ukazało się raptem jedno opowiadanie tego pisarza, czyli wabiąca ślicznotka, znowu w zbiorze powieści z Dreszczykiem. I na podstawie chociażby tego jednego tekstu, także opinii wielu, osób, które oniące znałej, mogę tutaj wyrazić przekonanie, że te obawy pana marszałka raczej nic się nie sprawdzą. E Sądzę też, że no, dużą taką, e dosyć istotną może okazać się, że, że oniąc e miał w Polsce istotnych propagatorów, chociażby. Świętej Pamięci Marek Wydmuk, który w znakomitej pracy Gra Ze Strachem, bardzo przychylnie o prozie o nią się wypowiadał. Taka ciekawostka, ten zbiór najlepszych tekstów pisarza miał ukazać się w Polsce 25 lat temu. Istniało sobie wtedy takie wydawnictwo CV Press, które wydało kilka książek z klasycznej literatury grozy. Opublikowanie na przykład niemożebnie, haniebnie wykastrowaną wersję Drapuli opublikowali damę tyfusową Eversa oraz kościaną rękę Strobla, także, o ile dobrze pamiętam, egzorcystę Ballantiego. I właśnie w egzorcyście albo w kościanej ręce widziałem zapowiedź zbiorku Olivera Onionsa. Ten zbiornik nigdy się nie ukazał, wydawnictwo Civil Press zniknęło z powierzchni ziemi. Następną propozycją przetłumaczenia na język polski, opowiadań o nią, była zapowiedź, jaką Wojtek Gunia na blogu Labirynt z liści opublikował, że przymierza się do przetłumaczenia Powiadań Oniąsa, jednakże zrezygnował z tego wobec faktu, że CNT miał przygotować ten zbiór. No, czyli jakby widać, no, 25 lat czekałem już na Unionsa i chociażby z tego względu no, należy się temu pisarzowi publikacja w języku polskim. zadowoleniem muszę stwierdzić, że ten apel o to, abyśmy, wielbiciele dobrej literatury grozy się wypowiedzieli, ten apel chyba został wysłuchany. Feedback był, szereg osób wypowiedziała się w różnych miejscach w sieci na temat propozycji Gryownictwa Sienki. Kilka komentarzy było bezpośrednio na stronie karpenoktem. Nawet kilkanaście było tych komentarzy. Kilka osób wypowiedziało się na profilu, który ja prowadzę, klasyczny Literatura Grozy. Znowuż tam widziałem jakieś tam wypowiedzi, czy to na forum Gotham Cafe, czy na profilu Biblioteki Grozy budownictwa Cienty. Z tym, że aby tak całościowo rozpoznać gusta czy oczekiwania fanów, należało odwiedzić kilka, przynajmniej kilka miejsc w internecie. I to wydaje mi się, jest taka rzecz charakterystyczna dla recepcji czy na w ogóle takiego omawiania klasycznej literatury grozy w Polsce. Sam, starając się rozeznać w temacie, co ząbę jest wydawane, jak jest wybierane, co jest publikowane, zdarzało mi się, chociaż naprawdę sumiennie do tego podchodzę, zdarzało mi się pewne rzeczy omijać, czy nie zauważyć. Dlatego też w tamtym roku postanowiłem założyć profil na Facebooku, profil do nazwy Klasyczna Literatura Grozy, z ambicją, że w przyszłości ma to się stać optymalnie jak najbardziej pełna platforma udostępniania treści i informacji o literaturze grozy, gotyckiej, literaturze niesamowitej, starym, dobrym, literackim horrorze. I tu jest taka prośba do wszystkich osób, które słuchają tej audycji, Mam wielką prośbę, jeżeli wiecie o czymś, co mogłoby zostać opublikowane czy udostępnione na profilu klasycznej Literatury Grozy, bardzo prosiłbym dać jakoś znać, czy opublikować komentarz, post, w jakikolwiek sposób, żeby zaznaczyć to. Z tego względu, że no, tak jak mówię, no, bardzo łatwo poszczególne informacje przeoczyć. W Polsce Literaturę Grozy publikuje Wesper. co mnie bardzo cieszy publikuje zyski spółka, publikuje, rzecz jasna, wielokrotnie wspomniane jedynictwo CNT, Nawet WAB publikował dokręcanie śruby Henry'ego Jamesa, czyli w kleszczach lęku. I tych informacji o zapowiedziach, także ciekawych recenzji, intrygujących artykułów, Wydaje mi się, że te informacje są, te treści są bardzo rozproszone. To jest taka prośba to ode mnie, jako od administratora profilu klasycznej literatury grozy, o to, żebyście mi pomogli, prawda? Wszelkie zebrane informacje w jakikolwiek sposób na profilu publikowali. Ja ze swojej strony już podziękuję. Jeszcze raz chcę przeprosić za kiepską jakość tego nagrania oraz za moje ciągłe jąkanie się i. Mam wrażenie, momentami nieporadne wypowiadanie się. Jestem też ciekawy, jak prawda, wydawnictwo zareaguje na nasze wypowiedzi odnośnie ich, ich, ich, ich planów. No, tym bardziej jestem ciekawy, że jak zauważyłem, no, praktycznie każda z osób wypowiadających się miała inne zdanie i ciężko tutaj wyciągnąć jakiś wspólny mianownik wobec tych e, oczekiwań. No, wydaje mi się, że jedynym takim wspólnym mianownikiem jest to, że chcemy, aby seria C&T przetrwała, żeby ta seria takie grozy przetrwała, aby wiadomość się utrzymywało. I to jest jedyna rzecz, która łączy nasze wypowiedzi i oczekiwania. Żeby przetrwała konieczna jest sprzedaż. To jest tak, że reklama. C&T ma bardzo skromny marketing i cały ten obowiązek, szumu wokół serii spada na nas. I z tym chciałbym was zostawić I dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pierwszym gościem dzisiejszego Misterium Grozy jest dr Zbigniew Łagosz. Autor książki, którą omawialiśmy... Punar B'hava, Czesław Czyński i Alistair Crowley w świetle dwudziestowiecznej tradycji ezoterycznej. Książką, książkę tę wydało wydawnictwo Black Antlers i właśnie zarówno o tej książce, jak i wydawnictwie i świecie okultystycznym istniejącym obecnie, istniejącym wcześniej w kulturze zachodnioeuropejskiej i w Polsce będziemy mieli okazję dziś porozmawiać. Dzisiejszego czwartkowego wieczoru witam Cię, Zbyszku, w Misterium Grozy i mam do Ciebie wiele pytań związanych z książką, którą już omawialiśmy, czyli Punar Pchawa, Czesławczyński Czyński, Crowley w świetle dwudziestowiecznej tradycji ezoterycznej. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za to miłe zaproszenie. Będę starał się odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie przygotowałeś. Nasza rozmowa, można powiedzieć, będzie dzisiaj taka w bardzo szerokim kontekście, a zaczniemy od tego, że Ty, Zbyszku, swoją pracą nad tradycjami ezoterycznymi zajmujesz się już od kilkunastu lat, a przede wszystkim jest to zajęcie się osobą Czesława Czyńskiego. Jak w ogóle, skąd w ogóle u Ciebie pierwsze takie zainteresowania Czesławem Czyńskim, a także tą tradycją ezoteryczną? Czy to na przykład wynika z tego, jak w Polsce w latach 90. bardzo silnie właśnie rynek ezoteryczny zaczął wkraczać w nasze życie kulturalne? Ten rynek ezoteryczny w naszym kraju był już dość mocno rozwinięty w latach 90., ale ta ezoteryka była taką ezoteryką straganową. Tak naprawdę pierwsze takie jaskółki poważniejszej ezoteryki zaczęły się od momentu, kiedy... Dwie osoby, Dariusz Misiuna, a później Krzysztof Azarewicz zabrali się za tłumaczenie dzieł Alistera Crowleya i moje zainteresowanie ezoteryką wyszło właśnie od fascynacji osobom Alistera Crowleya i z takim oto telefonem właściwie odnośnie pewnych spraw tyczących Alistera Crowleya zadzwoniłem do Darka Misiony, Był półtora roku 2000, czyli 16 lat temu, ale nasza rozmowa zeszła na zupełnie inny temat na temat osoby Czesława Cińskiego, o której ja wtedy jeszcze nic nie wiedziałem i Tariusz Misiuna napomknął mi że jest to osoba niezwykle znana w kręgach ezoterycznych ale najbardziej za granicą jednak w Polsce właściwie zupełnie nie natychmiast zacząłem interesować się osobą Czesława Cińskiego i w tym momencie jakby do dnia dzisiejszego nie przestałem tego robić. Jeżeli chodzi o materiały właśnie do temat Czesława Czyńskiego, już tutaj wspomniałeś, Zbyszku, że bardziej ta postać popularna była do tej pory za granicą naszego kraju. W Polsce praktycznie można powiedzieć, że Czesław Czyński, jeżeli pojawiał się w pewnych źródłach, był osobą bardziej traktowaną jako pewien hochstapler, być może nawet satanista i czy to też nie wpływało jakby na... Z jednej strony zainteresowanie tą osobą pewnej grupy ludzi właśnie z kręgów tych mroczniejszej filozofii, a z drugiej strony właśnie odpychało tych ludzi, którzy mogliby się zająć rzeczywiście jego działalnością i życiem. Ciężko to tak jednoznacznie zdefiniować. Oczywiście wo, tak wokół Crowleya, jak i wokół Cińskiego narosła ogromna czarna legenda. Dla mnie Czesław Czyński do dnia dzisiejszego jest taką o osobą, która nie jest jednoznaczna. Zwiąże się z nim wiele skandali, zwłaszcza skandali finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o skandal satanistów, o którym wspomniałeś, zapewne do jego omówienia dojdziemy, to skandal ten był celowo wyprodukowany i do dnia dzisiejszego osoba Czyskiego wielu ludziom czytającym o nim kojarzy się właśnie z tym skandalem. A z satanizmem tak naprawdę Czesław Ciński nie miał nigdy nic wspólnego. Jeżeli chodzi o te badania, o którym zaczęliśmy rozmowę, to w tamtych czasach, w latach 90 pierwszą osobą, która przyjrzała się osobie Czesława Czyńskiego był Lech Fazy stefański który napisał tekst monodramu pod tytułem Adept Wysokiej Magii Czesław Czyński. Ten monodram później był odgrywany na scenie właśnie przez Lecha Fazego stefańskiego Dane, które ulokował w tym monodramie pochodziły od rodziny Czesława Czyńskiego, od Zofii Czyńskiej, która była jego wnuczką. Nie w prostej linii, ale wnuczką z jego rodziny. I później taki już na wpół profesjonalny artykuł, jaki przeczytałem, był to artykuł Rafała Prinkę, pod tytułem Magia seksualna i polscy sataniści. To był artykuł, który właściwie wraz z tą książką Lecha Fazego pokazał mi tropy, którymi można iść po to, żeby rozwikłać te zawiłe dzieje losów Czesława Czyńskiego. Tak jak wspomniałeś, byszko, Czesław Czyński nie był postacią jednoznaczną, a źródła na temat jego życia były do odnalezienia chyba dosyć trudne. Zacznijmy może od tych źródeł zagranicznych, o których już tutaj trochę wspominaliśmy. Jedną z nich była biblioteka w Lionie, drugą biblioteka w Moskwie bodajże i tam znajdowały się materiały z listy czyńskiego, różnego typu chyba też jakby notatki na jego temat. W jaki sposób, czy, czy w ogóle było ciężko dotrzeć do tych materiałów? Czy też one są przechowywane tak w sposób dostępny dla różnych badaczy? Najtrudniej było dotrzeć do zbioru danych, które znajdowały się w Rosji, dlatego że one przez szereg lat były całkowicie nie z tego względu, iż były to materiały ze śledztwa. To śledztwo było zorganizowane przeciwko grupie człowieka niezwykle ważnego dla Czesława Cińskiego, przyjaciela Czesława Cińskiego z Petersburga, gdzie w Petersburgu Czyński spędził tzw. złoty wiek swojego życia, Chodzi o Georgia Ostapowicza von Mepsa. Otóż przeciwko Mepsowi i jego ludziom zostało zorganizowane śledztwo prowadzone przez NKWD i śledztwo to wykazało szereg różnych powiązań grup okultystycznych i masońskich, które bardzo interesowało w bezpiekę, tak ją nazwijmy, NKWD. I te dane były dość mocno schowane w archiwach na Łubiance, Jeden z badaczy rosyjskich odkrył te materiały. Później te materiały zostały przekazane do takiego muzeum, w którym ja to też znalazłem i dzięki temu mogłem z nich skorzystać. Jeżeli chodzi o bibliotekę w Lionie, to w chwili obecnej materiały listy czyńskiego, które znajdują się w tzw. kolekcji Gerarda NKC, czyli Papusa, są już w chwili obecnej do takiego jakby można powiedzieć, wejścia z ulicy i przeczytania, oczywiście z wcześniejszym wyprzedzeniem zaanonsowania się, ale wtedy, kiedy ja po nie sięgałem, też ta sprawa nie była aż tak łatwa. Jednakże dzięki panu Jabłońskiemu Andrzejowi, który był tłumaczem listów z języka francuskiego, a zarazem miał rodzinę we Francji, udało mi się w dość łatwy sposób te listy uzyskać, a to już była taka naprawdę kopalnia wiedzy. Wspominając jeszcze raz o bibliotece w Moskwie, to w jaki sposób w ogóle trafiłeś na ten drop? Czy to było spowodowane tym, że no, było jasnym, że Czesław Czyński działał w Petersburgu i po prostu pojechałeś tam jakby z nadzieją ich odnalezienia, czy miałeś już dokładne informacje, że te materiały się tam znajdują? Najwięcej danych jakich można byłoby doszukiwać się, to są oczywiście gazety Międzywojnia. W tychże gazetach Międzywojnia mamy takie szczątkowe dane życiorysu Czesława Czyńskiego, związanego właśnie ze wspomnianą aferą satanistów. Afera satanistów z 1930 roku, która została wyprodukowana przez pisarza notabene piszącego też horrory i takie powieści grozy, Stanisława Wotowskiego, przyniosła ogromny wysyp artykułów. Prawie 200 czy tam 250 gazet pisało na temat osoby Czesława Czyńskiego. Oczywiście były to artykuły prasowe, które ujawniały ten niby skandal satanistów, ale równocześnie od, naświetlały jakby osobę Czesława Czyńskiego. Naświetlenie to, jak to w prasie brukowej, tak naprawdę w 80-85% nie miało niczego wspólnego z jego życiorysem, ale w każdym takim tropie, czy tam takim nanosie jest odrobina prawdy i trzeba to wszystko dokładnie sprawdzić. Dzięki temu, gdzie zebrałem, myślę, że około 100-150 artykułów na temat Czesława Czyńskiego, odnajdywałem pewne fragmenty wypowiedzi najczęściej ludzi, którzy znali osobiście Czesława Czyńskiego i te wypowiedzi naprowadzały mnie konsekwentnie na różne kierunki działań. Cały czas wymieniany był Petersburg, pewna sprawa również skandaliczna w Petersburgu, gdzie Czyński musiał uciekać z Petersburga, a miał tam olbrzymi majątek, majątek Koczewo, gdzieś około 50 hektarów ziemi i jego przyjaciel, dziennikarz Wacław Ciechowski, który opisywał jego życie, naświetlił wiele spraw i wiele tropów, którymi mogłem się kierować. Dzięki temu później natrafiłem na Petersburg. Poprzez natrafienie na Petersburg odnaj odnajdywałem gazety z tamtego okresu rosyjskie. I tak krok po kroku dochodziłem do badaczy współczesnych, rosyjskich, którzy pisali o martynizmie. Martynizm w Rosji carskiej był wtedy jedną z najważniejszych doktryn ezoterycznych w tym kraju, skupiającą elity ówczesnej Rosji i dzięki temu, że obecnie kilku badaczy zaczęło zajmować się osobami związanymi z martynizmem, mogłem dotrzeć do tego, gdzie znajdują się materiały, w których ulokowana jest postać Czesła Poza pismami o Czesławie Czyńskim zająłeś się też posłowiem do książki Diabeł Bolesława Wójcickiego. To, tę książkę omawialiśmy w Misterium Grozy. No i właśnie Bolesław Wójcicki też był osobą związaną z Czesławem Czyńskim i związaną z aferą satanistów. Czy właściwie też postać Bolesława Wójcickiego była jakby istotną w polskiej kulturze ezoterycznej? Czy jest też w jakiś sposób, można powiedzieć, konkurentem dla Czesława Czyńskiego? Bardzo ciekawe pytanie. Najmniej wiedzy obecnie, takiej rzetelnej, mamy na temat Bolesława Wójcickiego. Bolesław Wójcicki był określany jako prawa ręka Czesława Czyńskiego. Był on zresztą ulokowany również w powieści, która została napisana przez Wotowskiego, czyli głównego adwersarza Czesława Czyńskiego. Powieść nosi tytuł Sekta Diabła. W tejże Sekcie Diabła z 1930 roku, która była apogeum tego wydarzenia pod tytułem Afera Satanistów, ulokowany został również Bolesław Wójcicki. Bolesław Wójcicki był osobą niezwykle tajemniczą. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie wiemy, kiedy się urodził, ani nie wiemy, kiedy zmarł. Ludwik Has, najwybitniejszy specjalista od dziejów masonerii, napisał w swojej książce, że zmarł w 1926 roku, popełniając samobójstwo. Otóż przejrzeliśmy razem z moimi kolegami, zwłaszcza z Maćkiem białkiem, zrobiliśmy bardzo mocną kwerendę wszystkich takich gazet warszawskich, które publikowały wtedy nekrologii i nie ma, znaleźliśmy niestety postaci Bolesława Wójcickiego, ale oczywiście te badania jeszcze cały czas trwają i być może przyniosą jakieś lepsze rezultaty. Bolesław Wójcicki nakreślił książkę pod tytułem Diabeł, jak również szkic monografii okultystycznej i był uważany, przez osoby, które go opisywały za jednego z największych erudytów tamtych czasów w naszym kraju odnośnie wiedzy na temat satanizmu. Był on również kojarzony z pewnym kultem o nazwie Misteria Venus, w którym to kulcie rzekomo miały być odprawiane stosunki seksualne powodujące wywoływanie różnego rodzaju sił, zwłaszcza jakichś demonów. Ale tak naprawdę o tym niewiele wiemy, a jego postać jest cały czas osłonięta tajemnicą. Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się troszkę więcej na jego temat danych dostarczyć. Mówiąc o Czesławie Czyńskim, wracając do naszego głównego tematu, powiedziałeś też i napisałeś często w swojej książce o tym, że udało ci się spotkać potomków rodziny właśnie Czyńskich a także osoby, które znały Czesława Czyńskiego bezpośrednio. I właśnie jaki w ogóle obraz nakreślają ci ludzie, którzy no, mieli najbliższe, można powiedzieć, zetknięcie się z Czesławem Czyńskim? W jaki sposób oni go traktują? Czy mm, faktycznie był to, można powiedzieć, była, czy była to osoba z taką pełnią charyzmy, czy też był bardziej to skryty człowiek w Jaki jak taki ogólny obraz wychodzi poza tym, który też zawarłeś w swojej książce? Poprzez pryzmat osób związanych z Czyńskim tak naprawdę nie znalazłem nikogo, kto znał go bezpośrednio. To dzisiaj nie, nie znam osoby, która mogłaby mi powiedzieć, ja znałem go osobiście. To jest ze względu zapewne na to, że oczywiście Czesław Czyński zmarł w 1932 roku. Więc osoby, które mogłyby go znać osobiście, a które jakby były na tyle dojrzałe, żeby mogły go ocenić, to dla mnie niestety już z racji mojego wieku i z racji ich wieku są nieosiągalne, tak? bo na pewno dawno zmarły. Osobą, którą, która poznała człowieka z bezpośredniego środowiska Czesława właściwie jego ucznia, Eugeniusza Jas Jasiewicza, był profesor Rafał Pringa, który poznał osobiście Eugeniusza Jasiewicza i korespondował z nim, a później tą korespondencją się ze mną podzielił. Rafał Pringę wyciągnął kilka dość istotnych danych na temat tego, w jaki sposób uczniowie czyńskiego, czyńskiego postrzegali. I uważali go, co bardzo ciekawe, za osobę niezwykle etyczną. Ale ciężko jest jednoznacznie określić, czy tak było, czy może posiłkowali się pewną zasłoną, dlatego że z procesem Czyńskiego wiązały się dla jego uczniów też ogromne komplikacje. Jeżeli chodzi zaś o rodzinę Czesława Cińskiego, to jeżeli chodzi o taki, taką prostą linię, gdzie Czesław Ciński miał córkę, która zmarła w wieku 4 lat, miał syna z nielegalnego związku z Justyną Merger, który zmarł, też w bardzo młodym wieku, i miał Najprawdopodobniej syna Wacława, który to Wacław być może dalej przekazał linię, która żyje do dnia dzisiejszego. Ale ta boczna linia Czyńskich, która wywodzi się od braci Czesława Czyńskiego, a którą znam bardzo dobrze, i z którą koresponduje, w świętej pamięci pan Jan Czyński, który prowadził drzewo genealogiczne, Później jego córka, która przejęła z po nim, Ewa Czyńska. No i Krzysztof Czyński, z którym też koresponduje z Przemyśla. To są osoby, które dzielą się ze mną materiałami wszystkimi, jakie mają, ale też na temat Czyńskiego wiedzy takiej dogłębnej nie mają. Z tego względu, że jeżeli chodzi na przykład o Ewę Czyńską, dość młodą osobę, to gdy znalazła pewne elementy Związane z Czyńskim. Na przykład taki spis, re, czy taką małą relację podczas jednego z, ze spotkań rodzinnych z 1930 roku wesela. To też nie mogli dokładnie nawet ustalić, skąd to mają, skąd to się w domu wzięło. Nie, mog nie mogą też ustalić, skąd się dyplomy czyńskiego wzięło. To są, wzięły e, kilka jest tych dyplomów, niewiele. Ale są to rzeczy dla mnie szalenie cenne. Natomiast opowieści, które. Krążą w rodzinie. Wynika, że Czyński już za swojego życia, dla całej rodziny, był tematem tabu. Po prostu rodzina nie chciała o nim rozmawiać. Uważali go za człowieka, który nie jest godny rozmowy o nim i temat jego osoby był przez cały czas przemilczany w, w aspekcie e, takich rozmów rodzinnych. Poza samą osobą Czesława Czyńskiego Twoja książka Punarbhava bardzo wiele miejsca poświęca różnego rodzaju zakonom ezoterycznym, okultystycznym i szczerze powiedziawszy chyba na polskim rynku jest to jedna z takich bardziej można powiedzieć zwięzłych, ale bardzo dokładnych monografii na ten temat. Wspominałeś tutaj też o badaniach, jakie w chwili obecnej rozwijają się na gruncie nauk ezoterycznych, badań akademickich. W krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim powstała chyba nawet katedra związana z tymi badaniami. Jak w ogóle przedstawia się w tej chwili jakby krąg takich badań. Powstaje też na przykład, bo powstało, już któryś numer wyszedł z czasopisma Hermion nawet, które też naukowo traktuje o można powiedzieć właśnie całej kulturze ezoterycznej, czy ten jakby nurt naukowy zdaje się teraz prężnie rozwijać? Mimo wszystkich właśnie komplikacji można powiedzieć polityczno-społecznych w naszej Europie? No jeżeli chodzi o moją książkę, i o jej szczegółowość to, no zapewnie zawiera ona kilka błędów, które już mi zostały wytknięte zasadnie zresztą. I trzeba będzie dążyć do tego, żeby takie błędy zostały całkowicie eliminowane. Natomiast, jeśli chodzi o stan badań, to katedra jeszcze nie powstała w naszym kraju, ale być może kiedyś taka powstanie. Dąży do tego pani profesor, a równocześnie prezes Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodną Ezoteryką Izabela Czcińska. Pismo Hermajon, które założyliśmy z Darkiem Misjuną działa jakby całkowicie odrębnie od tego od tej kanwy takiej stricte akademickiej, dlatego że był to nasz zamysł, żeby właśnie taki impuls dać do wszystkich naukowców zajmujących się tego rodzaju wiedzą Tą zachodnią tradycją ezoteryczną, żeby mogli mieć miejsce, gdzie będą publikowali swoje badania na ten temat. Żeby to miało ramy i zakres naukowy, żeby można było jakby oddzielić to odium, które jest od dłuższego czasu na temat ezoteryki, od badań akademickich, które już bardzo mocno rozwinęły się na zachodzie. I Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnią Ezoteryką założone przez wielu dobrych ludzi zostało jakby też takim nośnikiem obecnie wydarzeń najważniejszych dla badań nad Zachodnią Ezoteryką. Organizuje mnóstwo ciekawych rzeczy. Zbliżamy się teraz do takiego wielkiego wydarzenia, jakim będzie konferencja w październiku Imaginatio et Actio, która ma zgrupować ludzi również z zagranicy, a przede wszystkim polskich naukowców badających ezoterykę. To już będzie druga taka konferencja. I tak jak mówię, cały czas są różnego rodzaju plany, które moim zdaniem w niedalekiej przyszłości będą mogły ukazać, jak daleko te badania w Polsce są już posunięte, a również motywować innych ludzi do tego, żeby badali ezoterykę, bo jest to jak najbardziej obszar, który trzeba badać, a który pozostawał przez długi okres w naszym kraju, że tak powiem, leżący odłogiem. Właśnie Zbyszku, czy nie jest to tak, że... Esoteryka, okultyzm i wszystkie pokrewne zagadnienia są traktowane właśnie mało poważnie przez polskie kręgi naukowe. Bardzo często przecież nawet wśród badań nad chociażby nawet literaturą właśnie też wątki ezoteryczne, okultystyczne w historii literatury też były często pomijane, często nie traktowane zbyt poważnie albo tylko w zakresie symbolicznym. Czy to właśnie w Polsce się zmienia? A z drugiej strony, z tego co wiem, powstała już jedna taka poważna katedra badań nad zachodnią ezoteryką właśnie w Holandii i chyba jej twórca będzie gościem również na tej konferencji, co wspomniałeś wcześniej w rozmowie przed audycją. No, to była rozmowa kuluarowa na antenie tego nie będę jeszcze zdradzał ponieważ myślę, że o tym opowie pani prezes Izabela Czcińska. to jakby będzie jej głów... to jest jej główna zasługa ja nie chciałbym tutaj odbierać zasłużonych splendorów natomiast jeżeli chodzi o to podejście do badań nad ezotryką w naszym kraju tak, rzeczywiście przez długi czas była to taka wiedza która była wyśmiewana ale nie na każdym polu. Jak wspomniałeś na przykład o literaturze, to w, jeżeli chodzi o literaturoznawców, oni już dość mocno przykładali się do badań, e, zwłaszcza nad różnymi bardzo mocno rozpoznawalnymi autorami, którzy mieli w swoim e, takim pisarstwie wątki ezoteryczne. Powiedzmy tu na przykład o Stanisławie Przybyszewskim, którego te wątki bardzo wyśmienicie opisała pani profesor Gabriela Stec. No mamy książkę, na przykład, którą przed chwilą ci przywiozłem Moniki, profesor Moniki Rzeczyckiej pod tytułem Wtajemniczenie, gdzie ona wyśmienicie opisuje tą ezoterykę w literaturze rosyjskiej. No mamy już takie książki wydane w wydawnictwie Nomos pod tytułem na przykład Tatry huczą gnozą, o ezoteryce w powieści Micińskiego. No mamy, jeżeli chodzi o literaturoznawców, to rzeczywiście mamy Krzysia Grudnika, który napisał bardzo dobrą pracę doktorską na ten temat. Mamy wielu badaczy od strony literaturoznawczej, którzy przyglądali się temu tej inspiracji albo temu, skąd brała się ta ezoteryka w dziełach poszczególnych pisarzy. Natomiast jeżeli chodzi o zagadnienia takiej ścisłej nauki nad ezoteryką, którą można robić w religioznastwie na przykład, no to też jest kilku badaczy. Oczywiście najbardziej znamienitym w moim przekonaniu jest profesor Rafał Prinke. Jeżeli chodzi o badania nad masonerią, która też przecież ma wiele wspólnego z ezoteryką, no to profesor Tadeusz Cegielski który jest jakby no, czołową postacią w tych badaniach. Mamy kilku badaczy, którzy są badaczami rozproszonymi. Nie mamy czegoś takiego jak ta katedra, od której wspomniałeś w Amsterdamie, która grupuje już osoby ściśle zajmujące się danym przedmiotem badania zachodniej tradycji ezoterycznej, ale być może ten kształt nabierze i u nas pełnego kolorytu, na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, do czego, jak widzę, powoli się zmierza. Ty sam, Zbyszku, stałeś się, można powiedzieć, również szefem wydawnictwa Black Antlers. To wydawnictwo jest bardzo młodym tworem. Wyszły do tej pory dwie książki w, pod jego skrzydłami, właśnie Twoja Punarpchawa oraz Tomasza Kroka, książka związana z badaniami nad masonerią i przede wszystkim właśnie w czasach głębokiego komunizmu. Jakie masz dalsze plany związane z wydawnictwem Black Antlers i czy jego założenie i jakby wdrożenie w nasz polski rynek przynosi jakieś wymierne, można powiedzieć, rezultaty? Wymierne rezultaty to takie, że ludzie te książki czytają, a jeżeli czytają, to mają też inne spojrzenie na same tak zwane techniki badawcze, na to, w jaki sposób obecnie podchodzi się do tej ezoteryki, do badań nad ezoteryką i to jest jakby głównym celem wydawnictwa Black Antlers. Pierwsza nasza książka, Tomka Kroka, o antymasońskiej komórce episkopatu Polski została wyprzedana niemal w miesiąc. Oznacza to, że naukowym spojrzeniem na badania na temat masonerii, na temat ezoteryki jest zainteresowany szereg osób. Jeżeli chodzi o dalsze cele wydawnictwa, to my ujęliśmy razem z Arturem Mieczkowskim te cele w sposób jednoznaczny. Otóż chcemy ukazywać prace, czy to magisterskie, czy doktorskie, czy habilitacyjne, które zajmowały się w swojej przestrzeni badawczej badaniami zachodniej tradycji ezoterycznej. I te prace będziemy poszukiwać, zbierać i ukazywać naszym czytelnikom kolejna praca to będzie praca tycząca magii chaosu a następna zobaczymy, ale w każdym bądź razie będzie to wydawnictwo które lokuje tylko i wyłącznie książki naukowe można powiedzieć też że książki z zakresu takich popularno naukowego lub też książki niektórych liderów można powiedzieć tradycji ezoterycznej wydawała w naszym kraju też Okultura z drugim wydawnictwem którym, którym można skojarzyć z wydawaniem książek ezoterycznych jest z pewnością też Lashtar Press no i w mniejszym stopniu może stricte książki ezoteryczne, ale około ezoteryczne i też związane z klimatem modernizmu wydaje Zoas Press. To są takie trzy wydawnictwa, które pierwsze przychodzą mi na myśl. Czy poza nimi właśnie w Polsce? Są też wydawcy z tego kręgu, ale o takim właśnie charakterze bardziej, no właśnie, można powiedzieć, takim naukowym, poważniejszym, bo nie ukrywajmy, jest sporo wydawnictw, które no, z jednej strony wydają niby książki ezoteryczne, ale robią to trochę w stylu takiej taniej sensacji. Wydawnictwa, które wymieniłeś, właściwie zamykają rynek wydawniczy. Oczywiście, Wydawnictwo Okultura i wydawnictwo Lasztal mają niesłychanie ważne oddziaływanie na czytelników i oni pierwsi, mówimy tu o Darko Misjunie i Krzysztofie Azarewiczu, właściwie zaczęli przełamywać te takie narosłe mity i konstrukcje od tej takiej straganowej ezoteryce. To już zaczęły wychodzić takie naprawdę poważne dzieła. Oczywiście dzieła związane raczej od strony ezoteryków. Ale dzieła poważne, zwłaszcza dzieła Krauleja wydawane przez tak najpierw przez Darka Miszy, później przez Krzyszka Zarewicza, gdzie, gdzie one są prezentowane na najwyższej takiej stopie wydawniczej. Do tego w okulturze mamy Hermajon, tak jak mówiłeś już wcześniej, gdzie, gdzie rzeczywiście to już jest takie, to już jest ulokowanie naukowe. Wydawnictwo ZOAS specjalizuje się w troszkę innej dziedzinie, jak na razie wydaje też takie książki właśnie związane z pisarzami bardziej ezoterycznymi. Ale to jest na razie rynek, który zamyka się w tej przestrzeni. Do tego mamy oczywiście odrębne książki, książki naukowe, ukazujące się od czasu do czasu w wydawnictwach naukowych. Czyli zazwyczaj jest to praca doktorska lub habilitacyjna, która pokazuje, że dany badacz opublikował coś, znaczy napisał coś niezwykle ważnego i wydawnictwo naukowe postanowiło tą pracę wydać. Ale bardzo często ci badacze wydają to za własne pieniądze. Na przykład profesor Prinker wydał książkę, no chyba najlepszą do tej pory na rynku, jaka się ukazała. Książkę o alchemii pod tytułem Zwodniczy ogród błędów, w którą musiał wpłacić własne pieniądze, żeby ona mogła się wydać. To samo kolejny badacz, Maciej Stępień, który napisał książkę pod tytułem Okultyzm. Ogromne to misko i jeżeli chodzi o przekrój tam najnowszych badań nad ezoteryką, to tam wszystko jest uwidocznione. I też wydał ją za własne pieniądze. Także pod tym względem jeszcze jesteśmy dość ułomni. Ale no, tak jak mówię, te, te szlaki zostały przetarte przez Okulturę i La Chalpresse i to jakby może takim efektem kuli śnieżnej zaczyna się coraz bardziej rozwijać. W swojej książce Punarbhava, jak też wspomniałem, często poruszałeś tematy zagadnień związanych z różnymi zakonami ezoterycznymi. Ja też byłem zainteresowany przede wszystkim jednym z zakonów, który ma bardzo sporą tradycję w Europie i również w Polsce, zakon Amorg Różokrzyżowców, którego siedziba jest również w Krakowie. Jak właściwie przebiega kontakt z tym zakonem? Czy oni istnieją nadal jako taki bardziej... Bo oni wcześniej po prostu byli zakonem, który dosyć chętnie korespondował z różnymi ludźmi. I nie wiem, czy teraz na przykład nie zmieniło się to na bardziej taki hermetyczny zasięg. No a druga sprawa jest taka, czy w Polsce istnieje dosyć, można powiedzieć, wiele takich grup, stowarzyszeń, które... No istnieją, można powiedzieć, właśnie no, legalnie zarejestrowane, bo z tego co wiem, no to właśnie istnieje zarejestrowane stowarzyszenie Zakon, czy też Ordo Templi Orientis pod kuratelą bodajże Krzysztofa Zarewicza, no i właśnie ten Amorka. Czy jeszcze poza tymi zakonami y, jakieś są, które się ujawniają i działają y, oficjalnie? No jeżeli chodzi o tego typu sprawy, to y, najpierw wróćmy do twojego pytania mojej książce o tym zakonie jest bardzo mało. Ja właściwie do nich nie korespondowałem. Bardzo mały zakres, wycinek tej korespondencji tam jest. Ale bardzo dobrą książkę na temat historii tego zakonu, zwłaszcza też w Polsce, napisał Jerzy Prokopiuk. To jest tytuł książki Historia Różokrzyża. Natomiast, jeżeli chodzi o zakony działające w Polsce, to oczywiście Ordo Templi Orientis, Wybija się tutaj jako pierwszy i chyba najprężniej działający zakon ezoteryczny. Jeżeli chodzi o różokrzyżowców, no to to jest bardzo długoletnia polska tradycja. I był to jeden z pierwszych takich zakonów, który w Polsce działał. Miał przywództwo bardzo ciekawej postaci, niejakiego Włodzimierza Tarłomazińskiego, którego będę opracowywał, ponieważ bardzo często znajdujemy jego postać w archiwach IPN-u a te archiwa pod względem y, działań aparatu represji wobec ezoteryki w chwili obecnej przeszukuje, a już od paru lat. Później mamy zakony, które działają w takich strefach y, dość takich, można powiedzieć, płynnych. Są niektóre zakony, które zliczają na przykład 4-5 osób, a wydaje się, że mają tych osób setki, a tak nie jest. Jeżeli chodzi o zakony związane z ezoteryką, no to na pewno działa kilka zakonów satanistycznych, ugrupowań satanistycznych w naszym kraju i te ugrupowania też zrzeszają sporą liczbę osób. Mamy też teraz zakon Memphis Misriam, który był związany z czasowym Chińskim i z martynizmem i on się odrodził dość niedawno. Wiem również, że trwają przymiarki do tego, że ma odrodzić się w Polsce zakon martynistów, z której linii osobiście jeszcze nie wiem, ale będę wiedział na pewno na stronie wydawnictwa Black Antlers, jak i również na profilu facebookowym, no i też we wstępie do książki Punar nakreśliłeś już temat kolejnej publikacji o Czesławie Czyńskim, o roboczym tytule Czesław Czyński, Czarny Adept. Czy jest to wynik właśnie tego, że bardzo wiele nowych materiałów po publikacji Punar udało Ci się do tej pory odnaleźć i czy będą to materiały no, trzeba powiedzieć, zaskakujące? Dla mnie są to materiały zapewne zaskakujące i myślę, że będą one też zaskakujące dla czytelników. Od czasu mojej pracy doktorskiej, bo książka, która się ukazała, jest taką troszkę poprawioną wersją pracy doktorskiej. Prace to mam w 2011 roku, a dane zbierałem o wiele, wiele wcześniej i wiele danych się zdezaktualizowało jeżeli chodzi o Czyńskiego, ponieważ odkryłem nowe rzeczy i odkryłem również wiele rzeczy, które do dnia dzisiejszego nie ujrzały światła dziennego, a które są niezwykle ważne w ocenie postaci Czesława Czyńskiego i postanowiłem, że koniecznym jest wydanie książki, w której ukaże się wszystki materiał, jaki mam do tej pory zebrany na temat tejże osoby. Oczywiście, będzie to już diametralnie inna książka, ponieważ tutaj w książce Punarbawa mamy oś, wokół, wokół, wokół której krąży osoba cińskiego, czyli ezoteryka światowa i postać Alistera Crowleya. A Czesław Czesławczynski czarny adept będzie poświęcony tylko i wyłącznie osobie Czesława Chińskiego oraz karwie jego życia które było niezmiernie ciekawe niezmiernie ciekawe powiedzmy, że zostaną rozwinięte niemal wszystkie wątki, które zostały zaakcentowane w tej książce którą obecnie omawiamy chciałem też jeszcze przejść do takich może bardziej lżejszych tematów nazwijmy to jeżeli chodzi o koniec XIX, początek XX wieku i nawet jeszcze częściowo dalsze, dalsze lata, nawet lekko powojenne, zdaje się, że ezoteryka i zakony ezoteryczne bardzo silnie wpływały na politykę, były czymś bardzo elitarnym, co w jakiś sposób stawiało, powiedzmy, Niektórych ludzi w, no, na wyższym stopniu, no, może to źle takie jest powiedziane w pewnym sensie, ale mimo wszystko, no właśnie ludzie wtajemniczeni w pewne zakony no, posiadali jakby większe możliwości, większą wiedzę. Czy w chwilach obecnych, bo akurat jeżeli chodzi o rozwój internetu, to tego typu teorie spiskowe są bardzo popularne? Czy również z punktu widzenia naukowego i po prostu badań nad ezoteryką, czy takie jakby jej wartościowanie, że wpływa ona na pewną myśl polityczną, rozwój, może mieć jakieś, jakąś rację bytu, może być jakimś w pewnym pierwiastku czymś prawdziwym. Kolejne ciekawe pytanie. Jeżeli chodzi o lata międzywojnia, to mamy sprawę przede wszystkim oddziaływania wolnomularstwa na struktury państwa. Józef Piłsudski interesował się ezoteryką, a wokół jego osoby Działało wielu wolnomularzy. Później, poprzez kampanię antymasońską w 1938 roku, dekretem Mościckiego działalność wolnomularstwa została zakazana, ale poprzez właśnie, w głównej mierze, te teorie spiskowe mówiące o tym, że wolnomularstwo całkowicie przejęło ster nad rządami państwa, czego wcale tak naprawdę nie było. Owszem, było oprócz wolnomularstwa jeszcze jedno, Stowarzyszenie nazwijmy je ezoteryczne, była to Teozofia. I na przykład generał Tokarzewski, który był osobą bardzo mocno związaną z Teozofem, jednym z ich twórców, miał wpływ na pewne rzeczy, które działy się wokół rządu. Ale ten wpływ na pewno był zdecydowanie przesadzony, a na pewno nie jest to taki wpływ, o jakim mówią teorie spiskowe. Na chwilę obecną przyszykowujemy wraz z Darkiem Isiunom piąty tom Hermajonu, który ma jako temat główny wpisane ezoteryka i polityka. I tam myślę, że wiele z Twojego pytania zostanie wyjaśnione, ale myślę, że na pewno trochę Cię zawiodę, bo uważam, że w obecnej Polsce ta ezoteryka w kręgach władzy może być na takiej zasadzie, że ktoś na przykład ma własnego astrologa, bo znam takie przypadki, ale nie jestem w stanie w pełni ocenić, czy jakieś osoby znajdują się z tych najwyższych ręgów władzy w wolnomularstwie. Może tak być. Może tak być, bo było tak. Nawet w, przecież w ostatniej historii. Ale czy w zakonach ezoterycznych działa ktoś, kto jest u szczytu władzy, to na dziś nie mam w ogóle takiej wiedzy. Tak jak wspomniałem, było to pytanie bardziej takie już poboczne, aczkolwiek jest to właśnie, tak jak mówię, temat bardzo częstych, jak wspomniałem, teorii spiskowych, no i takiego zainteresowania ogólnie ludzi, którzy... W pewien sposób no, są też zaniepokojeni tym, co e, dzieje się obecnie na świecie i, i często lubią upatrywać e, przyczyny e, takiego stanu właśnie w e, ezoteryce. Ale tak jeszcze e, kończąc powoli nasz wywiad, chciałem zapytać o jedną taką rzecz, też dosyć istotną, ponieważ e, właśnie w XIX wieku i na początku XX w świecie ezoteryki pojawiały się wyjątkowe postacie, właśnie jak Alistair Crowley, Czesław Czyński, Helena Bławacka, Papus i wielu, wielu innych tutaj można by było to naprawdę wymieniać, ale były to też osoby o, niesamowitym, o niesamowitej charyzmie, o też niesamowitym wpływie na innych i też pewnej pozycji, która no, bardzo jakby uwypuklała ich całą działalność. Czy można powiedzieć, że w czasach obecnych pojawiają się też takie, no w cudzysłowie nazwijmy to, indywidua, które e, wywierają mocny wpływ i też są bardzo szanowane, a z drugiej strony też właśnie wzbudzają kontrowersje? Czy w tej chwili w ezoteryce można mówić o pewnych takich osobach? Diametralnie zmienił nam się świat. Kiedyś ta myśl ezoteryczna była taką jakby myślą, która pokazywała jakieś takie innego rodzaju spostrzeganie rzeczywistości. A w chwili obecnej poprzez tą naszą ogromną technologię zupełnie zmieniło się takie jakby podejście do pewnych aspektów, założeń, w chwili obecnej też ciężko jest wywołać skandal bo właściwie wszystko już było ciężko jest zafascynować ludzi czymś dużo jest takiej płytkości, miałkości Ta, taka ezoteryka wysoka jakby musi złapać umysł który jest dość takim umysłem lotnym dlatego, że te koncepcje ezoteryczne nie są łatwe a już na pewno nie jest łatwe stosowanie tych koncepcji w swoim życiu ale to nie tylko w ezoteryce, bo to przecież na, też na innych pryzmatach. I czy teraz mamy takie osoby, które jakby przyciągają, skupiają? Na pewno jest kilka takich osób w Rosji, gdzie one w bardzo mocny sposób oddziałują na to społeczeństwo, ale nie są to... To jest taka ezoteryka chrześcijańska, tak jeżeli ją tak nazwiemy. Rosja ma taki duży potencjał chyba zresztą zawsze miała do stwarzania takich postaci. Jeżeli chodzi o ezoterykę światową, taką pozarosyjską, to mamy na pewno kilka osób, które są przywódcami określonych zakonów i to na ich barkach spoczywa skupienie tego przetrwalnika tej wiedzy ezoterycznej, która jest w danym zakonie wypuklenie jej, ukazanie i przyciągnięcie adeptów do tego, żeby te zakony się rozwijały. Ale gdybym miał powiedzieć takie nazwiska jakieś, najbardziej znane w tej chwili, to powiem Ci, że ciężko. Myślę, że taki, taki referat zostanie przygotowany, czy tam taki artykuł, do, tej, do tego tomu Hermajonu pod tytułem Ezoteryka i Polityka. I tam na pewno znajdziemy tak, takie charyzmatyczne osoby. W ostatnim czasie miałeś, Zbyszku, też spotkanie autorskie poświęcone twojej książce. Odbyło się ono w antykwariacie Sofa Literacka w Katowicach, który ostatnimi czasy zaczął słynąć z pewnych spotkań właśnie o charakterze takim około okołoezoterycznym, tutaj musimy powiedzieć. Nie zawsze oczywiście jest to wszystko związane z, z ezoteryką, ale twórca Sofy Literackiej, Łukasz Suszek, no z takich organizowania karmnika właśnie filozoficznego został ostatnio coraz bardziej jakby rozpoznawalny. Jak w ogóle udało się to spotkanie? Jakie były też reakcje ludzi, których tam zapewne spotkałeś pierwszy raz? I jak właśnie oceniasz istnienie Sofy Literackiej w Katowicach jako takiego no, dosyć interesującego miejsca na mapie ezoteryki chyba w Polsce? Tak, bez wątpienia. Łukasz Suszek zrobił tam wyśmienitą pracę. Oczywiście jest to praca również osób, dzięki którym ci, te osoby zainteresowane jakby tą, tą ezoteryką czy tematami okołoezoterycznymi tam się pojawiają. Jest to Mirek Piróg i jest to Krzysiek Grudnik. Tak, jeżeli chodzi o to spotkanie, na które nam pomknąłeś, było to bardzo ciekawe spotkanie. Było mnóstwo bardzo ciekawych i konkretnych pytań, zwłaszcza odnośnie Czesława Cińskiego i zakonu martynizmu. Wiele osób pytało przede wszystkim o tak zwaną doktrynę martynistyczną i filozofię martynizmu, bo ludzie są bardzo zainteresowani, co tak mocno przyciągało do tego martynizmu, na wówczas tyle osób, ale oprócz tego były spod, y, pytania tyczące Alistair'a Crowley'a i pytania tyczące Czesława Cińskiego, było kilka osób, które rzeczywiście, jakby były dość mocno przygotowane do tego, y, co by chciały się dowiedzieć. Także to zjawisko y, tych spotkań oceniam bardzo wysoko i uważam, że Łukasz musi jeszcze bardziej rozpowszechnić to, żeby jeszcze więcej osób na tego typu spotkania przychodziły. Dziś w Misterium Grozy chyba wszystko, co przygotowałem dla Ciebie. Przede wszystkim dziękuję bardzo za właśnie wynikliwe, interesujące odpowiedzi no i życzę wszelkiego powodzenia w dalszej pracy i jak najrychlejszego wydania oczywiście kolejnej książki, która no nie ukrywam, chyba wzbudza ciekawość bardzo wielu osób po wydaniu Półnar kawy. Miłego wieczoru w takim razie i do zobaczenia, Spaszku. Dziękuję bardzo za tą Także przemiłą rozmowę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz. Rozmowę z dr Ksenią Olkusz zapowiadałem już od pewnego czasu. Tym bardziej czas taki nadarzył się, albowiem już od 7 do 9 kwietnia w Katowicach odbędzie się konferencja poświęcona całej jakby kulturze grozy Będą to Światy Grozy, edycja druga. W czasie tej konferencji poznacie wiele aktualnych tematów, tematów związanych z literaturą grozy. Poznacie też wielu ciekawych naukowców zajmujących się tą tematyką. No i w związku z tym, że chcemy Was oczywiście na tę konferencję bardzo serdecznie zaprosić, mamy okazję, tak jak mówię, porozmawiać z organizatorką, Całego tego wydarzenia, dr Ksenią Olkusz, autorką ponad już 100 publikacji na temat literatury grozy i fantastyki, osobę odpowiedzialną za stronę merytoryczną magazynu Creatio Fantastica, a także szefową, można powiedzieć, ośrodka badawczego Fakta Fikta, który jest organizatorem Światów Grozy edycji II. Serdecznie Was zapraszam. Dzisiejszego wieczoru spotykamy się z Ksenią Olkusz w audycji Misterium Grozy. Jest to wywiad, który już zapowiadałem od pewnego czasu. Udało nam się wreszcie spotkać. I dzisiejszego wieczoru, jak już wspomniałem, porozmawiamy na kilka bardzo takich znaczących tematów związanych z polską literaturą Grozy. Dobry wieczór, Kseniu, i. Dobry wieczór, dobry wieczór. Cieszę się, że Ci się udało wreszcie mnie. Dopaść. No, trzeba powiedzieć, że podchodów trochę tutaj poczyniłem. No i wreszcie udało się, a myślę, że to jest czas też najwyższy, ponieważ już za dwa tygodnie od dzisiejszej audycji światy grozy przecież część druga, drugi jakby druga część konferencji. Tak, druga edycja od, edycja. od 7 do, do 9 kwietnia, to to mniej niż dwa tygodnie. O tym będziemy dzisiaj oczywiście dużo plotkować tutaj na antenie Misterium Grozy, ale zacznę może od pewnego też przedstawienia ciebie. Po części też zrobimy tak, żebyś sama mogła kilka rzeczy tutaj o sobie dla nas wyjaśnić, bo jesteś osobą, która bardzo mocno zajmuje się, że tak powiem działką naukową, związaną z literaturą grozy. Zacznę może od tego, że jesteś też autorką monografii poświęconej współczesnej literaturze grozy w Polsce. Jest to praca bodajże twoja doktorska współczesność w zwierciadle horroru o najnowszej polskiej fantastyce grozy, tak? Mylę się, czy nie? Nie, to nie jest moja praca podoktorska. Wyobraź sobie, to była, to była książka którą po prostu zachciało mi się napisać kiedy byłam na wakacjach na iski, Miałam najwyraźniej za dużo słońca i za dużo odpoczynku. No i doszłam do wniosku, że, że trzeba zrealizować pomysł napisania książki o, no właśnie, o polskim horrorze, który wtedy, jak wiesz, był dość licznie reprezentowany. Było bardzo dużo wydawnictw takich, których już w tej chwili nie ma. No i ja postanowiłam, że trzeba to wszystko jakoś uporządkować i pokazać, że jest to ważny temat że jest tego bardzo dużo i że właśnie jest to temat, który wymaga naukowego e, opisu, jakiegoś takiego przyjrzenia się, zbadania tego. No i, no i w rezultacie napisałam książkę, natomiast e, książka podoktorska poniekąd też dotyczyła grozy, bo dotyczyła e, wiedzy tajemnej w drugiej połowie m, XIX wieku. I no, dotyczyła jaki to wdzięczny truchu. temat. <laughs> Prawda? I zresztą od tego zaczęło się moje zainteresowanie, czy moja fascynacja yy, grozą, później, później horrorem, to tak ewoluowało po prostu od pozytywizmu ku współczesności właśnie. Tutaj, jeżeli chodzi o pracę, współczesność w wierciadle horroru, to już wspomnieliśmy, że było poświęcona tym najbliższym nam, pisarzom, czyli literaturze praktycznie od końca lat 90. poprzez początek XXI wieku. Wspomniałaś Kseniu, że wtedy jakby działo się więcej na rynku grozy, było więcej interesujących wydawnictw. Jak to możesz tak mniej więcej porównać z tym, co dzieje się obecnie? Wiesz co, było to tak, że ja musiałam zastosować oczywiście jakąś cezurę, bo metodologia zawsze musisz mieć jakąś metodologię i musisz jakoś wyjaśnić, dlaczego interesują cię teksty z określonego, czy z danego okresu czasu. I teraz ja wzięłam sobie bodajże 15 lecie do 2010 roku, a właściwie dziesięciolecie, przepraszam, od 2000 do 2010 roku, bo właśnie wtedy pojawiły się też wydawnictwa, które były dedykowane tej właśnie tematyce, bodajże to był na przykład Red Horse. Musiałabym sprawdzić we wstępie, przepraszam Cię, bo, bo znowu sieje zamęt, ale było kilka wydawnictw, które się miały specjalizować w wydawaniu tego, tego, rodzaju, tego rodzaju literatury i tej literatury powstawało naprawdę bardzo, bardzo dużo w różnych wydawnictwach. Jako antologie, jako yy, no, powieści, i one tworzyły pewien obraz tej współczesnej rzeczywistości, bo yy, ja tutaj posługuję się yy, taką typologią, że yy, ta fantastyka grozy jest tym bardziej, yy, tym, tym bardziej jakby emanuje tą, tą, tym lękotwórstwem, im bliżej jest rzeczywistości tej, którą my znamy. Im lepiej się opisze ta rzeczywistość, tym bardziej przeraża, tym bardziej transgresywne odczucie wzbudza zetknięcie z tym, co jest nadnaturalne. I ta współczesna Polska, bo najczęściej to ona była opisywana, to jest ogromny, tutaj ogromna zasługa polskich pisarzy, że nie uciekają gdzieś tam do Ameryki, czy, czy, czy gdzieś w inne kraje, tylko najczęściej właśnie osadzają akcje w tym terytorium, środowisku znanym nam i bliskim. I pokazują na przykład zapracowanych korposzczurów, pokazują sfrustrowanych ludzi, którzy, którzy nie mają perspektyw na, na, na pracę, pokazują blokowiska, to jest ten mój temat, którym ja się tak nieopisanie fascynuję. I właśnie ze względu na tę polską rzeczywistość, zderzoną z tym nadnaturalnym, z tym, co związane z horrorem, postanowiłam pokazać. Czyli był to twój, można powiedzieć, autorski pomysł na książkę. To dosyć zaskakujące chyba w naszym świecie też naukowym. Czy książka ta, bo z tego, co ja posiadam, posiadam wersję PDF tej książki, wydanej przez Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Czy też właśnie pojawiła się to wersja papierowa? Była wersja papierowa ale ponieważ to było wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Bożu. wydano ją bodajże w stu egzemplarzach, które rozdysponowano po bibliotekach, a w moje ręce jako autora dostało się bodajże 7 egzemplarzy, z czego ósmy zwinęłam z gablotki w korytarzu. I nie musisz tego wycinać z audycji, to jest taka anegdota, że musiałam kraść własny egzemplarz, egzemplarz autorski. Natomiast jeżeli, a będę, będę tego próbować, uda mi się odzyskać prawa autorskie do tej książki, to będę chciała ją wydać w otwartym dostępie poprzez ośrodek badawczy Fakta Fikta, któremu prezesuję, bo bardzo dużo ludzi pyta mnie o tę książkę. Pozostając jeszcze w temacie owej twojej książki, podzielona ona została na trzy rozdziały Urbanistykę, Grozy, właśnie Cywilizację i Społeczeństwo oraz Gabinet Osobliwości i to są jakby trzy takie różne rozdziały horroru. Horror właśnie jako pewnego rodzaju architektura wzbudzająca grozę, właśnie społeczeństwo i cywilizacja oraz, oraz wszystkiego rodzaju różne potwory. W polskiej literaturze Jacy autorzy w tamtym czasie, właśnie w tym dziesięcioleciu, o którym wspominasz, wzbudzali największe według ciebie nadzieje na mocną pozycję polskiej literatury grozy ogólnie i czy któryś z nich po dziś dzień pozostał według ciebie wartym uwagi i czy na przykład byli też tacy, którzy zniknęli jakby z rynku grozy? Oj, było kilku takich, którzy zniknęli i, i, i nazwisk wolę tutaj nie przytaczać, natomiast było, było kilka osób, które albo ocierały się incydentalnie o um, konwencję fantastyki grozy, i to są dobrzy pisarze, bo o te konwencje ocierał się Grzędowicz, którego darzy ogromnym szacunkiem i, i, i naprawdę bardzo podoba mi się to, co on pisze. Pilipiukowi zdarzały się naprawdę dobre, krótkie formy grozy. Natomiast pisarzy, tak z dzisiejszego, współczesnego firmamentu, no na pewno zapamiętałam Kazimierza Kyrcza, który, który według mnie rysuje najcudowniejsze portrety psychopatów. To jest człowiek o niesamowitej wyobraźni, który tak potrafi wniknąć i tak potrafi oddać, specyfikę ludzkiej psychiki, takiej, wiesz, pokręconej, mm -hmm. takiej, no wyjątkowo, powiedziałabym, mm -hmm. zgumiewająco dziwnej, że to się, czyta, to, to się czyta w sposób niepowtarzalny. Zapadło mi zapadłem na pewno w pamięć opowiadania Tadeusza Oszubskiego w, w takim niedużym tomie Drapieżnik. O, Ponieważ... tak, tak, dokładnie. Nawet on będę tam go się... sobie odświeżał, powiem szczerze. Naprawdę bardzo polecam, bo on tam pokazał coś, co, co dziś jest oczywiste. Wtedy tak oczywiste nie było, w, wtedy, kiedy, kiedy miał miejsce pierwodróg drapieżnika, mianowicie, że miasto jest taką właśnie żyjącą formą, że to nie są tylko mury, ale że pod miastem w samym mieście kryją się... Kryje, kryje się właśnie ta zdemonizowana cywilizacja. To jest coś, co wyrywa się spod kontroli. To są, to, to, to są takie teksty, które ja bardzo dobrze pamiętam, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam też teksty Łukasz Radecki. To były teksty, to były teksty naprawdę takie no, dopracowane. Pamiętam Jakuba Małeckiego, który miał taką małą fiksację na punkcie korporacji. To było fajne. Nie osadzone w polskich realiach, ale pokazujące z kolei, pokazujące konteksty społeczne w ogóle, konteksty ekonomiczne, którymi ja się wówczas jeszcze nie zajmowałam. Pamiętam Aleksandrę Zielińską. Z takim niesamowitym opowiadaniem o małych elfikach, które, które, które się zmieniały w krwiożercze mąskra, mimo że były małe i słodkie. To, to też mi zapadło w pamięć, ale, no ale właśnie, to są te nazwiska, które to środowisko Grozy bardzo dobrze zna. Pytanie brzmi, jak dobrze znają ich czytelnicy i jak dobrze zna ich cała reszta tego środowiska związanego z fantastyką. Poza tą monografią dotyczącą współczesnej literatury grozy polskiej jesteś, Kseniu, też autorką bodajże ponad stu różnych publikacji naukowych. Nie wiem, czy jest to przeze mnie trochę zawyżona liczba, ale chyba tak można powiedzieć. Jak w ogóle też, czy w ogóle większość twoich publikacji naukowych związana jest z literaturą grozy, czy też pod jakby warsztat twój doktorski bierzesz też inne gatunki literatury pokrewne. Znaczy mam to publikacje naukowych i nie wiem, czy wypada się tym chwalić, ale tak, tak mnie ta setka ucieszyła, bo zbiegła się z wydaniem naszej monografii o zombie, o którą pewnie jeszcze będziesz pytał, więc nie tak. będę na razie robić spoilerów. Natomiast w kręgu tematyki, którą ja się interesuję, leży oczywiście kryminał, bo, bo bo to jest bardzo wdzięczna znowu konwencja, bardzo bogata i dająca spore możliwości. Ja zresztą recenzuję teksty kryminalne i mogę powiedzieć, że zajmuję się tym odkąd czytaniem kryminałów, odkąd nauczyłam się czytać. Bo to były teksty, które były bardzo mocno obecne w moim domu. Ale interesuje mnie też, interesują mnie też sztuki piękne, bo po kodzie Leonarda da Vinci Brauna nastąpił taki wysyp, ja to nazywam komiotów postbraunowskich, gdzie masz dzieła sztuki, które kryją jakąś tajemnicę i tych wariantów, wariacji jest bardzo dużo. Też w różnych konwencjach w fantastyce, one też wbrew pozorom są obecne pod postacią choćby przeklętych obrazów. To jest bardzo, bardzo też wdzięczny temat. Zajmowałam się też Japonikami. Bardzo wdzięcznym tematem, bo wzięłam na warsztat literacką wersję Ringu, autorstwa Kodziego tak, Sudkiego. Tak, tak, czytałem właśnie kiedyś. Prawda, i wiesz, że to nie ma absolutnie prawie nic wspólnego z fabułą filmów i, i japońskich, i, i amerykańskiej wersji. No, odchodzi trochę. I ja to zawsze, przynajmniej osobiście, bliższy byłem też pewnego rodzaju tutaj nawiązaniu w, w takim kierunku na odpowieści okultystycznej, można by powiedzieć, z tym związanym. Tak, bo tam masz bardzo dużo warstw. Które możesz interpretować, bo tam nie jest tylko ta warstwa horrorystyczna, ona jest Dokładnie. w założeniu bardzo europejska, ale masz tam też te duchy, masz, masz fenomenalizm, masz szamanizm, od groma tego jest. I jeszcze w dodatku masz historię powojenną Japonii. To jest, to jest niesamowita książka i, i żałuję też, że nie przetłumaczono kolejnych jej części. No, to widzisz, nawet nie wiedziałem, że są kolejne części. Jakoś tak zatrzymałem się tylko na tym, co wyda wydało wydawnictwo Znak, właśnie tą jedną część i to zresztą zrobiło bodajże na kanwie tego, że przecież film był tak bardzo popularny i pewnie dlatego przetransportowali również na nasz grunt książkę. Tak. Dziwne, że pozostawili resztę części. Bo um, one dotyczą tego, co działo się już po tym, jak wirus się rozprzestrzenił. No to tym bardziej to fascynujące. Jak ja słyszę jeszcze wirus, to... No, no właśnie, to temat ekstemiologiczny, nie? Tak, tak, takie katastroficzne, apokaliptyczne można powiedzieć. To idzie w Ja też właśnie tutaj pozwolę sobie na moją dygresję z mojej strony. Bardzo poszukuję też polskiej pełnej wersji filmu Wirus z 1980 roku która właśnie mówiła o tej zagładzie z, poprzez wirus zmutowany grypy, który Aha. sprawił, że cały świat właśnie poległ i ostatni jakby bastion ludzkości jest na Antarktydzie, gdzie wirus się nie rozwija, bo jest za zimny. Tak. I fascynujący też film był to dla mnie kiedyś, no i po dziś dzień jakoś nie mogę zdobyć jego polskojęzycznej wersji, na no nie ukrywam, że z języka angielskiego jestem taki lichy trochę mam kłopot z obejrzeniem tego filmu z pełną radością. To, to, to, to rzeczywiście, bo, bo sam pomysł na, na fabułę jest po prostu niezwykły. On, on jest, zauważ, powielany w iluś tam fabułach serialowych czy filmowych, aż do dzisiaj. Tak, no jest to pewien, pewien jakiś typ zagrożenia, które jakby nie przemija i podobnie jak wirus, trochę też wydaje mi się, że mutuje. Tak, te wirusy te wirusy pod różnymi postaciami są obecne w tych fabułach post-apo, e, czy w ogóle apokaliptycznych. E, i, I to jest fajne, bo te fabuły z kolei mówią nie tylko o samych wirusach, ale mówią też o ludziach. E, I no. O tym, co się z nimi dzieje, o, o relacjach międzyludzkich, o całym tle społecznym. To jest to też jest kolejny, kolejny mój konik, poza dystopiami, mikrodystopiami, utopiami. Ja bym tak mogła długo wymieniać, bo nagle się okazuje, że ja tych zainteresowań badawczych mam oj, bardzo dużo. A tak jak mówię, zaczynałam od pozytywizmu i od, i od właśnie krótkich form poświęconych spirytyzmowi. Tutaj właśnie jeszcze mogę Cię, Kseniu, podpytać trochę o tą pracę doktorską, o której wspomniałaś, związaną z wiedzą tajemną. I jak właśnie mówisz, w czasach pozytywizmu, czyli wtedy, kiedy, owszem, wiedza ta była również na, w, pełne, w pewnego rodzaju rozkwicie, ale nie była aż tak popularna jak w następującym później już modernizmie czy też okresie międzywojennym. Z tych rzeczy związanych z wiedzą tajemną w pozytywizmie, na co wtedy zwracałaś uwagę i czego dotyczyła ta praca i czy właśnie można ją gdzieś też zdobyć? Oczywiście jest nie do zdobycia ze względu na wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Nie chciałem tego usłyszeć. <głos> Ale ponieważ jest to ten sam wydawca i to będzie ta sama wojna o odzyskanie praw, ja bardzo bym chciała, żeby ta, książka, żeby ta książka ukazała się w otwartym dostępie, ponieważ są to cztery lata mojej bardzo ciężkiej pracy i codziennego chodzenia do biblioteki, do właściwie do pożyczalni czasopism o solineum gdzie siedziałam po, po 8 godzin i, i przeglądałam te czasopisma bo interesowała mnie proza drugiego pokolenia pozytywistów, czyli ludzi którzy byli sobie już na granicy między pozytywizmem a modernizmem i bardzo często o nich się mówi jako o modernistach, co ciekawe masz na przykład taką za Polską i tam w tej twórczości badałam właśnie te wątki o charakterze ezoterycznym, spirytyzm, mediumizm, bo też pamiętaj, że w drugiej połowie, czy właściwie w połowie lat 90. XIX wieku do Warszawy przyjechała sprowadzona przez Juliana Ochorowicza, żywo zainteresowanego tak mediumizmem jak i hipnozą naukowo zainteresowanego, Została sprowadzona Eusapia Palladino, która była włoskim... O, tak i te słynne eksperymenty i ten cudowny Bolesław Prus, który tak spotwornie starał się być obiektywny i, i który opisywał różne praktyki związane z tym, czy ona oszukuje, czy nie. i Później ta polemika z Bronisławiem Reichmanem. No, no coś wspaniałego. I ja poświęcam jeden z, z rozdziałów tej książki, właśnie, właśnie tej, tej całej Eusapiadzie, jak to później napisał Cezary Jelenta w takiej książeczce opisującej te całe perypetie, natomiast doszukuje się również takich motywów w twórczości pisarzy drugiego pokolenia. Pozytywistów, tak jak mówiłam, to jest Zapolska, to jest Ostoja, Esteja, bardzo mało, bardzo niedużo znanych w zasadzie postaci na tym firmamencie pisarskim no i bardzo często też deprecjonowanych ze względu na, na, na walory artystyczne powiedzmy to sobie tak wprost i szczerze i, i, i, i tutaj ta tematyka została właśnie przeze mnie wyeksponowana i i jakoś wkleciona w ten nurt pozytywistyczno-postpozytywistyczny. I wyjaśniam tutaj też przyczyny, dla których takie, a nie inne zainteresowania zaczęły dominować. Przechodząc teraz do już tych późniejszych twoich jakby działań, Kseniu, to od pewnego czasu stworzyłeś, o ile się nie mylę, i jesteś szefem ośrodka badawczego Fakta Ficta. W obecnym czasie, w, jakoś w ciągu ostatniego miesiąca bodajże, ukazała się monografia dotycząca motywu zombie, zombie w kulturze pod twoją redakcją. E, jakbyś mogła tak też nakreślić zasady funkcjonowania Ośrodka Badawczego Fakta Fikta, czego jakby będzie starał się, w jakim kierunku będzie starał się dążyć, czego będzie też dotyczył i jak jego praca będzie wpływała na rozwój, można powiedzieć, badania nad literaturą, popularną literaturą grozy i fantastyki? Przede wszystkim muszę sprostować, że pomysłodawcą i fundatorem, bo to jest fundacja, był mój kolega Krzysztof Maj, który, który zajmuje się allotopiami, światotwórstwem, jest redaktorem naczelnym czasopisma Creatio Fantastica. I ośrodek badawczy Fakta Ficta to jest taki twór, który chce być otwarty na naukę, chce promować otwartą naukę, nie tylko poprzez organizację konferencji, nie tylko poprzez publikowanie w otwartym dostępie za darmo dostępnych książek naukowych, ale także poprzez zapraszanie na konferencje jako słuchaczy, jako potencjalnych dyskutantów, ludzi zainteresowanych daną tematyką. Tak się złożyło, że pierwsza konferencja firmowana już ośrodkiem, to były właśnie Światy Grozy, edycja pierwsza. To, była, to był właściwie prezent dla mnie, mogę tak powiedzieć. To była konferencja, o której ja od bardzo dawna marzyłam, bo chciałam w takiej konferencji uczestniczyć. No i później, później poszliśmy w te tematy popkulturowe, bo, bo to były pomysły mnie bardzo bliskie. Natomiast nasze plany naukowe obejmują oczywiście wydanie bardzo wielu tomów monograficznych poświęconych bardzo różnej tematyce, a to topografią podróży, a to fikcyjnym mapom. Oczywiście będzie na pewno światy grozy, bo to jest bardzo pojemny temat. Chcemy również stworzyć anglojęzyczny cykl, anglojęzyczną serię poświęconą, poświęconą utopiom, dystopiom. Tutaj w tych serii wydawniczych będziemy mieli trzy. Na razie, na razie mamy perspektywy po nowoczesności. To jest to, w, czym w ramach czego ukazały się zombie w kulturze. To jest zbiór tekstów dotyczących bardzo rozmaitego oglądu tematyki zombie nie tylko jako horroru, nie tylko jako sztafarzu, nie tylko jako zombie, jako, jako postaci drugoplanowe, czy, czy postaci w tle, ale także na przykład doszukiwania się jakichś archetypów zombie w innej niż horrorystyczna literaturze, konteksty społeczne, ekonomiczne. Tutaj ten tom jest bardzo różnorodny. Oczywiście tam jest literatura, są seriale, jest film ale właśnie ten tom ma na celu pokazanie, że każda kultura czy każdy temat może być rozpatrywany z bardzo wielu perspektyw. I stąd zresztą ta nazwa. I to jest to, co próbujemy, co będziemy próbowa próbowali propagować. Będziemy także próbowali pomagać młodym naukowcom w rozwoju. My jesteśmy bardzo życzliwi w stosunku do ludzi, którzy chcą z nami współpracować, ponieważ cieszy nas, że istnieją ludzie, którzy, którzy chcą się uczyć i chcą promować tę naukę, nie deprecjonują humanistyki. I nawiązujemy współpracę z bardzo wieloma ośrodkami akademickimi, to jest też bardzo wdzięczna sprawa, wydajemy od niedawna, staliśmy się wydawcą istniejącego od lat 10 czasopisma Kreacjo Fantastica i planujemy również stworzenie parametryzowanego czasopisma Fakta Ficta, które już będzie dotyczyło tematyki nie tylko fantastycznej, a właściwie głównie poza fantastycznej. Natomiast na pewno będziemy kontynuowali cykle związane z dyskursami kier wideo, tutaj mam na myśli konferencje, na pewno y, będziemy kontynuowali cykl konferencji o fantastyce zatytułowanej Światy poza światem. Na pewno kontynuować będziemy Światy grozy. Na pewno powtórzymy seminarium ksenologiczne i na pewno powtórzymy 50 twarzy popkultury, ponieważ trzeba pokazać, że są różne narzędzia, metody, sposoby oglądu kultury. Zwłaszcza tej popularnej. Właśnie jedną z ostatnich konferencji, na której, w której brałaś udział, były... Fifty Shades of Popular Culture, bo to była międzynarodowa konferencja. Jak udała się w ogóle ta konferencja i jacy jeszcze goście ważni brali w niej udział? Czy, to, czy zapraszacie w ogóle też wtedy jakichś wyjątkowych gości na taką konferencję? Ponieważ nie wiedzieliśmy, jaki będzie, jaki będzie odzew. Baliśmy się tutaj zapraszać zagranicznego keynote'a, w związku z czym zaprosiliśmy z wykładem zaprzyjaźnionego i współpracującego z nami doktora Mikołaja Marcele. To jest autor zarówno monografii poświęconej, poświęconej monstrom, zatytułowanym właśnie Monstruarium, i książki o zombie, Mam na myśli oczywiście w beletry, beletrystykę. I tutaj on opowiadał właśnie o powtarzalności popkultury. Natomiast tematy poszczególnych paneli były bardzo różne. Nie ukrywam, że dużym wyzwaniem było ułożenie programu, ponieważ jak się okazało, nazwa była bardzo trafna. Choć może to powinno być nawet 500 twarzy popkultury, bo, bo tyle jest tych tematów po prostu. To dlatego, natomiast na wydarzenia międzynarodowe, zwłaszcza te, które są kolejnymi edycjami, jak nasze coroczne marcowe sympozjum dotyczące Utopii, już zapraszamy tutaj kinowców zagranicznych. W zeszłym roku to był Alan Shapiro, w tym roku to był Gregory Klejes i profesorostwo Blaimowie. Przechodząc też powoli do tematów Światów Grozy i chciałem jeszcze zapytać Cię, Ksenio o wspomniany tutaj już magazyn Kreatio Fantastica. Magazyn ten ukazuje się w wersji elektronicznej i chociaż nie wiem, czy tak było od zawsze, Kreatio Fantastica bodajże jest czasopismem, które ukazuje się już bodajże 10 lat. Tak. W jaki sposób Ty trafiłaś właśnie pod skrzydła Kreatio Fantastica Tudzież może w jaki sposób też e, wspólnie z resztą redakcji przejęliście ten periodyk. Ja zaczynałam w kreację od zera. E, było tak. To jest bardzo skomplikowana historia, właściwie jak z e, moich ulubionych telenowel. E, <grym> a mianowicie było to było tak, Mówisz że. telenoweli The Walking Dead. <laughs> Ewentualnie Jane the Virgin, świetny pastisz telenoweli yy, takich latynowskich. No tutaj tak z takimi firewerkami i tak kolorowo nie było, ale yy, pisałam wówczas hasło dotyczące yy, yy, teraz to jest moje chyba niezbyt lubiane słowo zinów. Yy, Do słownika, który nigdy nie powstał, za to powstał artykuł. I kontaktowałam się z redaktorami naczelnymi właśnie rozmaitych tego rodzaju tworów periodycznych. I ówczesny naczelny, Sławek Spasiewicz, zapytał mnie, czy nie zechciałabym napisać jakiegoś tekstu do Kreatio. A ja, jako osoba nadgorliwa i nadaktywna, oczywiście powiedziałam, że tak i te obietnice czy też groźbę spełniłam. Później zostałam recenzentką, tam zaliczyłam swój debiut recenzencki. Dawno, dawno temu znęcałam się bodajże nad Charlene Harris. I, i było to tak, że po jakimś czasie ta współpraca zaczęła być coraz bardziej ścisła, aż Sławek zaproponował, że, żebym została redaktorem naczelnym, ponieważ nie widzi lepszego kandydata. Natomiast Czasopismo rzeczywiście zostało założone 10 lat temu przez Emila Strzeszewskiego i przeszło bardzo długą drogę od Ezinu do, do czasopisma zarejestrowanego, mającego numer ISSN, nadany 16 kwietnia 2013 roku. Pamiętam tę datę, bo 16 kwietnia to są moje imieniny, więc to był piękny prezent. A wpis w KRS-ie poświadczający, że jesteśmy właśnie czasopismem z numerem ISSN został sfinalizowany w październiku 2015 roku, więc jesteśmy pełnoprawnym kwartalnikiem, będziemy się też parametryzować, bo chcemy tam teksty naukowe. Ponieważ zależy nam na tym, żeby oprócz tekstów naukowych były tam recenzje na tyle rzetelne, na tyle merytoryczne, podobnie jak publicystyka, recenzje gier, filmu, seriali i oczywiście książek, które będzie można na przykład przywoływać w pracach badawczych bo czasami właśnie tego y, tekstom naukowym brakuje, tego wrażenia czytelniczego, y, jakichś wskazówek. I to, Temu temu ma służyć właśnie kreatywna fantastika. Y, mamy tam bardzo różnych recenzentów. To grono jest, y, powiedziałabym, niesłychanie barwnym y, zbiorem niezwykle intrygujących ludzi. I... Y, to jest piękne, ponieważ to jest czasopismo non-profit i, i tam każdy pracuje tak naprawdę na, dla dobra czasopisma i każdy się w to czasopismo mocno angażuje. My, my ja już nie jestem naczelną, ja jestem redaktorem merytoryczną i wydawcą, ale redaktorzy naczelni bardzo, bardzo mocno pilnują terminów i, i starają się, żeby ten proces był bardzo mocno sprofesjonalizowany. I ten profesjonalizm pogłębiać oczywiście z czasem będziemy coraz bardziej. Natomiast to jest moje, jakby to powiedzieć, tak nieładnie wiano, które ja wniosłam do ośrodka, bo w 2014 roku, latem 2014 roku, przestałam być redaktorem naczelnym, uznałam, że moja wizja się skończyła i że powinien mnie zastąpić ktoś lepszy, tym kimś okazał się właśnie Krzysztof Maj, który, który, który właśnie prowadzi to czasopismo w coraz moim zdaniem lepszym kierunku. No ja jako wydawca mogłabym mu zabronić pewnych rzeczy, więc dlatego mówię, że ten kierunek jest właściwy, bo jest zgodny z tym, czego chcę ja, czyli jak najlepszego rozwoju czasopisma. No i też widzę po wielu no, ostatnich numerach, że profil jakby z Taki bardzo mocno naukowy Kreatio Fantastika stara się wykreować. Czy nie jest też tak, że po części jakby Kreatio Fantastika przejmuje na siebie ten wyższy poziom, właśnie czy to recenzji, czy prac naukowych związanych z fantastyką, i nie, czy przypadkiem nie stara się ich w jakiś sposób zgrupować w jednym miejscu właśnie? My chcemy tej parametryzacji nieszczęsnej, o której ja mówię, czyli tych punktów przyznawanych, za, przyznawanych czasopismom za właśnie poziom naukowości, dlatego żeby zachęcić, przywabić badaczy, którzy będą pisać nam właśnie teksty naukowe, ludzi, którzy będą mówili w sposób mądry, świadomy, rzeczowy, merytoryczny, mając narzędzia badawcze, będą mówili, będą pisali o fantastyce. Wreszcie trzeba pokazać, bo w Polsce jest to kwestia marginalizowana niestety w środowisku akademickim, że fantastyka, ja już abstrahuję w ogóle od, od kultury popularnej, ale fantastyka ma bardzo różne realizacje. Od tych naprawdę wysoko artystycznych, po te troszkę mniej artystycznie trafne, ale jako zjawisko kultury jest istotna i jako taka musi zostać zbadana. Nie może być tak, że mówi się o fantastyce, że, jest, że, że, że nie warto jej badać, że trzeba się zajmować, tak jak ja usłyszałam od moich uczonych kolegów, że trzeba się zajmować poważniejszymi rzeczami. Więc trzeba zdjąć z fantastyki z jednej strony właśnie to odium braku powagi, a z drugiej strony trzeba udowodnić, to, co udowodniono na Zachodzie bardzo dawno temu, że są odpowiednie narzędzia do badania fantastyki. Że trzeba przyłożyć troszkę inną miarkę do tego, ale też pokazać, że o <śmiech> fantastyce można mówić naukowo I... i nie robić tego tak hermetycznie, jak robią to niektórzy. Strasznie mnie dziwi takie podejście środowisk naukowych, ale z tego, co ja też zaczynam się orientować i rozmawiam z ludźmi, jakby te, to, to, to podejście do fantastyki takie zdystansowane zaczyna już być troszeczkę mniej wyraźne, że więcej ludzi rzeczywiście zwraca na to uwagę. Z tego też może powodu, że po części wymienia się pewnego rodzaju kadra, naukowa i ludzie, którzy od lat zajmują się fantastyką, teraz będąc na poważniejszych stanowiskach, mają szansę wreszcie też i rozwinąć skrzydła i pomóc ludziom, którzy chcą badać ten rynek fantastyki. Ja tutaj, mówiąc też bardziej o literaturze grozy, myślę, że właśnie ta literatura w pewien sposób przejmuje to, co kiedyś było ważne na przykład w literaturze science fiction, czyli pewnego rodzaju krytykę naszej obecnej rzeczywistości, pewnego rodzaju pokazanie czy to właśnie różnych zjawisk społecznych i tak dalej właśnie za pomocą literatury grozy, gdzie poprzez jej właśnie taką pewnego rodzaju semantykę związaną z właśnie pokazaniem, pewnym odzwierci odzwierciedleniem realistycznym świata przedstawionego i jego fantastyczności, można uzyskać dosyć mocne efekty które pokazują właśnie tą problematykę rzeczywiście istotną dla normalnego człowieka w normalnym życiu. Tak, i można to pokazać w najbardziej nawet w ekstremalnych sposobach narracji. I ja tutaj znowu wrócę do, do, do swoich ulubionych zombie, które mam obecnie na warsztacie i na przykładzie tekstów głównie amerykańskich. Dostrzegam tam właśnie krytykę społeczną, polityczną, ekonomiczną, rozżalenie kryzysem, kryzys zaufania do władz, prydylekcja do, do, do konstruowania teorii spiskowych. Wszystko to jest, wszystko to jest właśnie w tym sztafarzu centrycznym ale właśnie mówi, czy opowiada, czy wskazuje na pewne elementy rzeczywistości, z której autorzy, potencjalnie także czytelnicy zadowoleni nie są. I, i więcej tu zdradzić nie chcę, ponieważ przygotowuję książkę na temat zombie i takich kontekstów i, i, i więcej o tym nie, nie, nie, chciałabym, nie, nie chciałabym mówić, bo nie chcę po prostu zdradzać tezy, jaka w tej książce będzie. Natomiast mogę powiedzieć tak, na, początku, na samym początku naszej rozmowy mówiłam, że im lepiej autor oddaje rzeczywistość mu bliską, tym łatwiej dotrze do czytelnika i tym łatwiej jest w stanie wzbudzić w nim przynajmniej dreszczyk niepokoju. Bo to jest świat, który ja znam i to rzeczywiście może być narzędzie do dyskursu, do pewnej polemiki ze światem, który nas otacza. To? Z tym się absolutnie zgodzę. Fantastyka grozy jest fantastyką wartościową, także dlatego, nie tylko dlatego, że piszą ją ludzie utalentowani, ale piszą ją ludzie świadomi tego, co się dzieje. I w sposób równie dobry, jak pisarze uznani za mainstreamowych i nie tworzący w konwencjach fantastycznych, potrafią powiedzieć dokładnie to samo, czasem w lepszy, w czasem dobitniejszy sposób. I to jest ta moja bardzo kontrowersyjna i nielubiana przez bardzo, wiele, bardzo wielu badaczy teza. Ale tak niestety jest. Trzeba się tylko tej literaturze przyjrzeć, zacząć ją czytać, a nie mówić. To jest moja ukochana anegdota. Ponieważ ludzie mają problem z oddzieleniem fikcji od, od, od niefikcji. że Żeby czytać i pisać horrory, trzeba mieć chory umysł. Takie zdanie usłyszałam od badacza na konferencji naukowej wiele lat temu, traumę mam do dziś. I, i, i zawsze to przywołuję w, w kontekście właśnie krytyki ludzi, którzy, którzy nie czytają fantastyki grozy, ale ośmielają się mówić, że ona jest zła. Seniu, teraz przejdziemy do takiego pewnego właśnie meritum czegoś, co jest aktualne, aktualnie na tapecie, czyli nadchodzące Światy Grozy, edycja druga. Może tak na wstępie powiedz, jakie był taki główny przyczynek do tego, że zdecydowałaś się na organizację i z kim też organizujesz te konferencje Światy Grozy. Skąd właśnie taki pomysł na, na coś tak też, można powiedzieć, dużego, bo to konferencja, której nawet pierwsza edycja trwała też dwa czy trzy dni bodajże? Dwa dni, nawet wywiad ze mną zrobiono, co mnie bardzo ubawiło, bo, bo musiałam tłumaczyć, że, że, że jeśli mówimy o grozie, to niekoniecznie mówimy o zombie, ale artykuł i tak został zatytułowany bodajże Zombie na czasy kryzysu, czy jakoś Tak. <śmiech> Bardzo się starałam, ale nie byłam, nie byłam jakoś skuteczna, natomiast znowu wyjdzie na to, że się skarżę, ponieważ kiedy zaczynałam badania nad fantastyką grozy, dotarło do mnie, że ja nie mam dokąd jeździć na konferencje, że owszem są konferencje poświęcone fantastyce, ale nie ma konferencji poświęconych grozie. I na tych konferencjach o fantastyce, mimo że organizowali je naprawdę cudowni, przyjaźni, bardzo przyzwoici ludzie, nigdy nie było dyskusji po moich referatach. I... To skłoniło mnie do przypuszczenia, bo okazywało się, że jako jedyna albo jedna z dwóch osób na przykład na 40, mam referat dotyczący właśnie fantastyki grozy. No i moje marzenie było takie, żeby może zebrać takich ludzi, którzy zajmują się grozą e, naukowo, y, podpowiedzieć im, że jest taka konferencja, która mogłaby, y, mogłaby jakoś uwspólnić te ich badania, mogłaby im umożliwić nawiązanie dialogu i tak powstały światy grozy ubiegłoroczne no i tak postanowiliśmy że, że zrobimy drugą edycję w kwietniu tym razem w Katowicach współorganizatorami, jest, współorganizatorami są obaj panowie, o których już wspominałam czyli Krzysztof Maj i nieoceniony Mikołaj Marcela oraz moja młoda miła współpracownica z ośrodka badawczego Fakta Fikta Karolina Kwaśna i właśnie jesteśmy odpowiedzialni za te trzy dni obcowania z grozą. Jak się okazuje, bardzo różnie interpretowaną. Tematów było mnóstwo. Były one, czasami nie spodziewałam się nawet, że w ten sposób można, można dokonywać oglądu grozy. I sądzę, że program będzie, oj, będzie bardzo bogaty, bo, bo tych zgłoszeń było dużo i okazuje się, że te trzy dni to jest mało a przy okazji będziemy także robić jeszcze promocję książki o zombie. Ale I w tym pomaga nam zresztą zarówno Uniwersytet Śląski, jak i CINIBA katowicka, z którą jesteśmy, w której jesteśmy zakochani i z którą jesteśmy związani prawdopodobnie tak długo, jak będziemy mogli, bo jest to niezwykła instytucja. Natomiast nie potrafię ci jeszcze powiedzieć, jak będzie wyglądał program obrad, ponieważ jestem w trakcie jego układania. Ja jeszcze decyduję, czy wystąpię, czy nie. Jak to? No właśnie, zachęć mnie jakoś do tego, żeby, żeby chciała, żebym chciała wygłosić referat. Bo... To właśnie jestem bardzo zaskoczony tym, że, że teraz to powiedziałaś. Wiesz co, ja jestem tak zmęczona, bo co miesiąc, co miesiąc jest jakaś konferencja, a w, w, w kwietniu czekają nas dwie, bo, bo kilka dni później mamy konferencję, koorganizujemy ko konferencję w Lublinie o post-apo. I yy, tam będę opowiadała na szczęście tylko o Creatio Fantastica. Mm, natomiast, no, kusi mnie, żeby mieć ten referat. Nie ukrywam i prawdopodobnie go wygłoszę, ale, ale to będzie tak, wiesz, do ostatniej chwili, taka wielka niewiadoma. <grystanie> się czuję jak teraz producenci, wiesz, gry... Mówisz to specjalnie. <grystanie> <grystanie> Takie teasery po prostu. Będzie Olkusz, czy nie będzie tej Olkusz? <grystanie> Tutaj chciałem jeszcze zapytać na przykład o taką rzecz, bo jestem w sumie tym zainteresowany. Jak wygląda i jak trudne jest zorganizowanie tej konferencji. Czy właśnie tutaj wspominałeś, że w tym roku pomaga wam też Uniwersytet Śląski, ale sam jakby, sama jakby konferencję organizujecie dokładnie wy. Część też rzeczy związanych z organizacją konferencji jest jakby... Zbieracie też również y, z pewnością pieniądze na ten cel. Jak to w ogóle wygląda tak od strony technicznej, jeżeli możesz część takich rzeczy zdradzić, bo to organizowanie konferencji to nie jest pewnie taka prosta rzecz. To się wydaje proste w momencie, kiedy tylko przychodzisz pomóc przy stoliku rejestracyjnym i, i musi, musisz, musisz poprosić prelegentów, żeby podpisali Ci dokument, że są, i że odebrali rachunek, dajesz niteczkę z programem i identyfikatorem, to jest wtedy super łatwe. Natomiast całe przygotowania konferencji zaczynasz przede wszystkim od pomysłu, od ustalenia terminu miejsca, załatwienia tego miejsca, rozpisania tak zwanego call for papers, e, czyli, czyli w naszym żargonie CFPK. E, no i później później czekasz na zgłoszenia, później e, oczywiście Rada Naukowa je e, weryfikuje. To jest, to jest dosyć żmudny proces. To są, to są godziny spisane, spędzone na pisaniu maili. E, natomiast m, powiem Ci tak, o sprawach finansowych, mimo, że jesteśmy fundacją i mimo, że, że to są kwestie, kwestie jawne, bo to są rzeczy ze sprawozdania dostępne na naszej stronie, e, natomiast, e, natomiast bardzo niechętnie o tym mówię, ponieważ ludzie e, bez przerwy nam wytykają, że te konferencje są drogie. E, a ja przypominam bezustannie, że my nie mamy grantów, nie mamy subwencji, nikt nie pomaga finansowo nam w organizowaniu tych konferencji. I uczelnie dają nam raczej patronat merytoryczny, natomiast tego wsadu finansowego nie ma. Więc my z tych opłat konferencyjnych musimy pokryć między innymi te wszystkie materiały konferencyjne, którymi się bardzo szczycimy, bo to jest, to jest zresztą nasz znak firmowy, że to są wyjątkowej urody materiały. I mogę to w ten sposób powiedzieć, bo od wielu osób to słyszałam. Że, że nikt nie robi tak profesjonalnych materiałów jak my to też jest ważne, wbrew pozorom bo to też pokazuje pewien poziom profesjonalizmu oczywiście musimy, musimy naszych gości nakarmić jak wszyscy dobrzy gospodarze Musimy przecież e, zrobić ten tom monograficzny. E, tam wchodzi w, wchodzi w grę recenzja. Przecież, e, dlaczego oczekiwać od humanistów, że będą pracować za darmo, za recenzję, za, e, za korektę, za skład, za to wszystko, co, co, co jest w obrębie wydania tomu, za wszystko się płaci. I wbrew pozorom, e, czasem ten budżet po prostu ledwo się, ledwo się dopina, no ale e, za to. Efekty są takie jak właśnie w przypadku zombie w kulturze, widziałeś okładkę, widziałeś jak jest to zrobione, widziałeś liternictwo, widziałeś, że w każdej chwili można to przy, jeśli dostaniemy grant, można to wydrukować. To są, te, to są te aspekty, których nikt nie widzi. To jest także to, że przychodzisz na konferencję dużo wcześniej niż ona się zaczyna i siedzisz o 12-14 godzin tyle, ile trzeba, bo musisz moderować dyskusję, bo musisz zatroszczyć się o swoich gości, bo tak traktujemy naszych prelegentów, naszych konferencjuszy, jak ja ich tak uroczo nazywam. I, i, i tutaj no, ci goście muszą czuć, że właśnie, że są gośćmi, że są chciani, że to nie jest tak, że oni przyjdą, powiedzą i nic się nimi nie zainteresuje. Tutaj musi być dialog. I stąd też, stąd też ta, ten wysiłek, który my wkładamy w to, żeby, żeby z tymi ludźmi właśnie ten dialog nawiązać, żeby im pokazać, że ich badania są ważne, czasem z nimi podyskutować, Czasem, cza, czasem trochę naprostować. no Różnie się zdarza. Nie, nie, nie, nie każdy zaczyna prawda, od wybitnych referatów, no ale staramy się dbać i brać pod uwagę każdą z tych osób. Dlatego to jest ogromny wysiłek pod każdym względem, także, także fizycznym. Mówiąc o światach grozy, wspomniałaś już, Kseniu, że zainteresowanie drugą edycją jest równie silne też, jak i w czasie pierwszej edycji, a zresztą chyba nawet większe, bo skoro konferencja no, przeciągnie się już na trzy dni, i to tak, że tak powiem, chyba coś kiedyś wspominałaś nawet o czterech mm. z początku, więc tutaj widzę, że jest to spore, spore zainteresowanie po prostu nie jesteśmy w stanie fizycznie przebrnąć przez cztery dni. Mamy za sobą czterodniowe, międzynarodowe sympozjum o utopiach, po którym po prostu, jakby to powiedzieć, przez pierwsze dwa dni po zakończeniu byliśmy nieco nieprzytomni. Trzy dni to będą bardzo intensywne, trzy dni bardzo, bardzo, bardzo intensywne, bo obrady będą trwały w zasadzie od w miarę wczesnych godzin do, do, do późnych i bo chcieliśmy wybrać takie też referaty, które będą reprezentowały różne punkty widzenia dlatego, dlatego, dlatego to jest tak mocno ym, intensywne wydarzenie w zeszłym, roku, w zeszłym roku zainteresowanie było trochę mniejsze, przyznaję ym, w tym roku jest większe, mamy cudownych patronów ym, między innymi y, y, Ministerium Grozy <śmiech> więc y, więc ja mogę być tylko dumna z tego, że y, interesują się tym także środowiska pozaakademickie. To jest ogromny sukces, wbrew pozorom. To jedynie pokazuje, że właśnie jednocześnie i światy grozy, jaki ośrodek fakta ficta jest, wzbudza zainteresowanie kółek pozaakademickich, no i tym bardziej można być chyba zadowolonym, że środowisko samo środowisko fanów, sympatyków literatury grozy potrafi na takie wydarzenia zareagować. To chyba też jest pewnego rodzaju taki miły, można powiedzieć, syndrom na polskim rynku. Ty nie masz pojęcia, jak nas to cieszy. Ty nie masz pojęcia, jak my za każdym razem po prostu wariujemy z radości, że się tak kolokwialnie wyrażę, kiedy kiedy okazuje się właśnie, że, że, że nie tylko w środowiskach akademickich, ale właśnie tych pozaakademickich. To jest coś, do czego my dążymy. To uwspólnienie, żeby była jakaś nić porozumienia, żeby nie było podziału na Akademia, nie akademia, ja nienawidzę tego podziału. Mnie on e, złości, żeby nie powiedzieć gorzej, e, bo, bo uważam, że, że ludzie, którzy mają coś do powiedzenia na temat fantastyki, e, powinni dostać ten głos i powinni dostać prawo tego głosu. Ja się cieszę, że na nasze konferencje przychodzą osoby, które nie wygłaszają referatów, nie są związane z Akademią, tak naprawdę nie mają, e, nie, nie, nie mają żadnego celu poza zainteresowaniem konferencji i chęcią wysłuchania referatów. I ja zawsze bardzo gorąco tym ludziom dziękuję, bo to jest czas, który oni poświęcają nam i, i okazują nam w ten sposób sympatię. To jest, to jest niezwykłe uczucie, przyznam szczerze, to jest coś, co też mnie uskrzydla i mobilizuje do dalszej pracy. Ja nie mam zamiaru przestać tak prędko. Ja <śmiech> też mam taką nadzieję, że tak nie będzie taką rzeczą już dążącą ku końcowi naszego wywiadu dzisiejszego będzie też moje pytanie na temat recenzji. Jest to dosyć ostatnio taki no może nie aż taki specjalnie popularny temat, ale wiele osób o nim mówi. Zespół Karpenoktem poświęcił nawet jeden ze swoich podcastów w całości tematyce właśnie pisania recenzji związanej, czy to z recenzjami na różnego rodzaju blogach, czy to właśnie w czasopismach. Bardzo często pojawia się też właśnie takie, taka, taka krytyczna opinia, że bardzo wiele recenzji jest strasznie marnych, że Obecnie jakby rynek publicystyczny w literaturze, zresztą chyba nawet wszędzie, ale w literaturze fantastycznej, literaturze grozy możemy tutaj mówić najbardziej, bo są to tematy nam najbliższe i mamy o nich jakiekolwiek pojęcie. W tych właśnie kręgach bardzo dużo pojawia się właśnie recenzji niewiele wnoszących, niewiele mówiących i często ludzie, którzy piszą takie recenzje, mają sobie wysokie mniemanie prawdziwych recenzentów. Ty, Kseniu, recenzujesz książki w, och, można powiedzieć, w takim charakterze nawet wręcz naukowym. Zresztą czytam wiele twoich różnych recenzji, czy to związanych właśnie z książkami fantastycznymi, czy też z kryminałami, o czym chyba właśnie, tak jak już wspomniałaś, w tym chyba siedzisz teraz najmocniej. Często recenzje te są dosyć mocno... Krytyczne, aczkolwiek krytyka nie polega tam na mm, pewnego rodzaju jakimś wykpiwaniu autora, ale na zwróceniu na różnego rodzaju błędy merytoryczne uwagi. E, tak. Jak ty się czujesz jako recenzentka też e, takich opinii i czy spotyka cię później, e, że tak powiem, niemiły feedback ze strony autorów? Nigdy. E, nigdy dlatego, że e, wiesz, to jest coś, czego ja się nauczyłam e, troszkę od moich rodziców, którzy sprawdzali pracę studentów i którzy są ludźmi bardzo łagodnymi, to znaczy e, jeśli krytykują to konstruktywnie, to znaczy pokazują co jest złe. Bo łatwo jest powiedzieć, e, czy, czy wejść w dyskurs, podoba mi się, nie podoba, ale e, nie uzasadnić tego i to jest krzywdzące dla autora. Natomiast ja staram się i tego też uczę, bo, bo zajmuję się w kreacja fantastyka też szkoleniem nowych recenzentów pokazuje im, że a, nie muszą streszać książki, bo to nie, nie interesuje specjalnie y, osoby, która czyta te recenzje, ale muszą wytknąć y, błędy, ale pokazać też zalety. Nie mogą też niszczyć, bo nie wolno robić czegoś takiego w krytyce literackiej, bo tym jest to, co robimy w Creatio i tym jest to, co ja robię w portalu kryminalnym, wbrew pozorom, nie wolno niszczyć pisarzy, trzeba zawsze, yy, za, zawsze pokazać, że może twi, twi gdzieś jakiś w nim potencjał. Pamiętaj też, że y, każdy twór literacki, y, on przechodzi ileś tam czytań, przechodzi jakieś etapy. Nie zawsze też y, powiedzmy redaktorzy się spełniają w roli tych redaktorów i tak dalej, i tak dalej. Ja swego czasu chciałam pisać artykuł i miałam nawet referat na, na, tym, na nieszczęsnej konferencji 50 twarzy popkultury o tym właśnie, że obecnie recenzję pisać może każdy i przywoływałam statystyki. I to, jest, to jest ta kolejna rzecz, której znowu powiedzieć nie mogę, bo to są kwestie troszkę zastrzeżone, natomiast chodzi o politykę wydawnictw względem ludzi, którzy, którzy recenzują. Eee, powiem tak jeżeli ktoś ma potrzebę recenzowania niech robi to, ale niech robi to z głową niech doskonali warsztat bo zostanie tak samo oceniony jak osoba, którą ocenię, jak pisarz, który, który wypuści utwór na rynek to, jest, to działa taka sama zasada piszmy tak, żebyśmy byli wiarygodni mnie spotyka pozytywny feedback nawet ze strony ludzi których yy, naprawdę potraktowałam recenzencko bardzo ostro ale nigdy nikt nie powiedział mi złego słowa właśnie dlatego, że jestem sprawiedliwa to jest nadużywane słowo ostatnio sprawiedliwość, ale yy, jeśli chodzi o krytykę literacką w to właśnie wierzę, żeby nie kierować się bo ja dostaję do, do recenzji tekstu ludzi, których ja znam i tak samo potrafię powiedzieć im, to jest nie tak, to mi się nie podoba, bo powinno to być tak, a nie inaczej i i taka krytyka, taki sposób mówienia, yy, konkretny o, o tekście, ma sens. Natomiast nie wolno stosować tego dyskursu. Lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba mi się, bo ja dostaję do recenzji różne książki w różnych konwencjach i nie wszystkie naprawdę kocham. Po prostu. Zapowiadając już yy, zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy, tak yy, zupełnie na luźno chciałem się zapytać Ciebie kseniu, jakie ewentualnie ostatnio książki z literatury grozy przypadły ci najbardziej do gustu. Czy masz coś, co byś naszym tutaj słuchaczom chciała polecić? A może to być oczywiście też książka, która jest dosyć znana i rozpoznawalna, ale nigdy nie zaszkodzi zapromować kogoś wartego uwagi. Wiesz co, ostatnio wpadły mi w ręce dwie książki, które nie są jeszcze opublikowane które nie miały jeszcze swojej premiery i jeszcze przez jakiś czas mieć jej nie będą. Um, I to były naprawdę dobre rzeczy, tylko nie Można bardzo... premiery premierę zrobić <laughs> To jest y, antologia City 3, do której robiłam posłowie. Mhm. Y, I tam są naprawdę bardzo dopracowane teksty. I bo to jest sztuka, napisać tak bardzo krótką formę, która będzie miała tak mocny sposób oddziaływania i zapowiadaną bodajże przez wideograf książkę Gajka O, No, to Grzesiek się ucieszy, bo ja bardzo czekam na tę książkę. Urzekająca rzecz, naprawdę. To jest temat, który, który, wiesz, mówiłam ci, że interesuje się sztuką i, i malarstwem tak, tak. w różnych konwencjach. Ten człowiek pisze w sposób zachwycający. To jest talent, który mam nadzieję będzie się rozwijał. I tę książkę bardzo mocno polecam, razem z City 3. No City 3, jak i Malowidło, to książki, które mam nadzieję, że wyjdą jakoś niebawem. Rozmawiając <coughs> dziś z Kazimierzem Kryczem, miałem okazję usłyszeć, że premiera planowana antologii właśnie City 3 to bodajże maj. No tak, roku. ja chcia, chciałam, też, chcia, chciałam też powiedzieć, że um, być może jestem stronnicza, bo pisałam do, do, tej, do tej książki po słowie, ale, ale potem pomyślałam, że powiedziałam ci o tym, że, że w momencie, kiedy coś krytykuję, jestem bezstronna, więc, więc z całym Czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest książka, którą warto przeczytać. To jest owoc ciężkiej pracy i widać, że te teksty są naprawdę dopracowane. One są po prostu y, wyjątkowo piękne, także pod względem językowym, co się rzadko zdarza, bo one mają świetnie zrobioną redakcję. I... Na, tym, na, tym tez, na tym też mi zależało właśnie, chcę, żeby powiedzieć coś, co można z całym czystym sumieniem zarekomendować. To też jest bardzo istotne, bo dzięki temu właśnie niektórzy czytelnicy, którzy słuchają Misterium Grozy i ufają na przykład naszej opinii, <laughs> będą wiedzieli, co może ich naprawdę w literaturze groży w jakiś sposób zauroczyć. No, bardzo bym chciała, żeby takich, takich projektów było więcej. Bardzo chciałabym, żeby, żeby, żeby pisarze yy, walczyli o siebie na rynku wydawniczym, żeby żeby szukali swojego miejsca i żeby w żadnym wypadku y, nie próbowali się poddać. Zawsze trzeba walczyć. Zwłaszcza, jeżeli, jeżeli są osoby, które mówią ci, że, że piszesz dobrze. Bo tak po prostu jest w świecie naukowym również, więc wiem, co mówię. No to bardzo miły akcent na zakończenie naszego wywiadu. E, dziękuję. Taka mowa motywująca. Tak. W istocie <śm> Dziękuję Ksenio W takim razie za poświęcony czas Dla audycji Misterium Grozy Mam nadzieję, że spotkamy, znaczy no, mam nadzieję, wiem, że spotkamy się zapewne w któryś dzień na Światach Grozy w Katowicach. Całą zresztą rzeszę słuchaczy, misterium tych, którzy będą mieli możliwość pojawić się na, tych, na tej konferencji. Oczywiście serdecznie tam zapraszam, a Tobie życzę jak najwięcej właśnie sukcesów w życiu, zarówno w tym naukowym świecie, jak i oczywiście też osobistym, żeby niewątpliwa pasja, którą właśnie no, idealnie można wyczuć z tego, co piszesz i z tego, co mówisz, żebym przynosiła jak najwięcej satysfakcji i przyjemności. Ja dziękuję za zaproszenie, bo, bo to był dla mnie ogromny zaszczyt i za, za to, że zostałam zauważona, że ta moja pasja jest naprawdę widoczna. Chciałam także zaprosić wszystkich bardzo serdecznie na Światy Grozy, na edycję z drugą i na kolejne, które na pewno zrobię, zwłaszcza, że, że to jest bardzo pojemny temat. I raz jeszcze dziękuję serdecznie, najserdeczniej jak tylko potrafię za zaproszenie i, i mam nadzieję, że faktycznie spotkamy się na Światach Grozy 2. Mam nadzieję, że spędziliście Misterium Grozy w bardzo wyszukanym towarzystwie dzisiaj z naszymi gośćmi, z naszymi omówieniami. No i tym samym docierając do końca audycji chcę wam powiedzieć, że w kolejnych wydaniach również pojawią się kolejni goście i kolejne też tematy związane ze światem kultury, całym światem kultury grozy. Wiele w nim tematów jest bowiem jeszcze do omówienia, wiele tematów, które warto poruszać, warto nawet niektóre powtarzać, ażeby... W pewien sposób literatura, czy też cała sztuka grozy w Polsce osiągnęła status, jaki jej się należy, czyli status pełnoprawny gatunku literackiego, nie tego spychanego na najdalsze kąty bibliotek, czy też gdzieś na margines badań naukowych, ale gatunku, który naprawdę niesie ze sobą wiele ważnych kwestii dla nie tylko sztuki, ale też wiele ważnych kwestii związanych z naszym codziennym życiem, czy też naszym społeczeństwem i tudzież ekonomią, która otacza nas na co dzień. Miłego, spokojnego wieczoru. Życzę wam Krzysztof Korsarz-Biliński i zapraszam oczywiście na Mysterium za dwa tygodnie. Mm.